Hitboxy i frame. I chyba te. Chyba te. Chyba jaski, maczugi i rysunki na ścienne. Żebyś to umiał chociaż malować na ścianie. No to byś nie no musiał by... wtedy biegać z maczugą. To no. pokazać ci, jak mam umie malować na ścianie. Możesz malować, one są i tak do odmalowania. A to nie chcę. Nie chcę, żeby moja sztuka została. No jak to, to właśnie zostałaby zakonserwowana na zawsze, bo byłaby pod warstwą zabezpieczającej farby. Nie liczy się. Ty się nie liczysz. Ty się nie liczysz. Oj, no, no, oj, oj. No, Można energetyka, bo trochę nie nadążasz. Nie. <gulatuj> nie, ja uważam, że tabletka kofeinowa wystarczy. Zawał serca, dzwoń cię po pogodę. Zawał serca, to ty masz od trzech kaw i dwóch energetyków. Żadne. Wy... Zdarzały mi się dni, że piłem trzy monstery, i nigdy nie czułem się tak źle, jak po zjedzeniu jednej tabletki kofeinowej. Myślę, że to jest trzy monstery. Czy masz świadomość tego, ile syfu wypijasz? Mniej niż w jednej tabletce kofeinowej. Właśnie więcej, bo tabletki kofeinowe są robione z biodegradowalnych komponentów w układzie Fair Trade i bez stosowania GMO. Słuchaj, ja nie wiem jak one są robione na papierze, wiem, że jedną zjadłem i umar... prawie umarłem. Prawie umarłeś, a wypiłeś trzy monstery i... I czułem się najlepiej na świecie. Nieprawda, kłamiesz. Nieprawda. Kłamujesz sam siebie, bo jesteś uzależnionym człowiekiem z problemem. <słuch> Nigdy źle się nie czułem po energetyku, zawsze czułem się dobrze. Hitboxy i framey gramy w gry. <słuchaj> Chyba ty. Hehehe. <słuchaj> Nie no, ja gram, ja gram. Cinek 17, faktycznie hitboxów i frameów. No, nie da mi pogadać, no. O czym, co, chcesz, chcesz przekonać kogoś do tego, że wypicie trzech monsterów dziennie to jest dobry pomysł, tak? To, to mam ci pozwolić powiedzieć ludziom? Moje anegdotalne doświadczenia wskazują, że tak właśnie jest. Moje anegdotalne doświadczenia wskazują, że przeżyłeś wypicie trzech monsterów. To jest wszystko, co jestem w stanie powiedzieć na ten temat. Zobaczymy, zobaczymy, jak pójdziesz do lekarza i pan doktor cię zbada. By byłem już od tego czasu i, I powiedział, co? że wszystko ok. Tak? tak? A nie powiedział ci przypadkiem, żebyś już nie pił trzech monsterów dziennie. Nie, nie zauważył nic, nic by w moim y, organizmie wskazywało na to, że piję za dużo monsterów. A głupoty w głowie zauważył? Co? Bo ja zauważam ich nieskończoność. Bo tak, taki jesteś pyskaty, to no, powiedz nam Undertale. Ej, so, przez... zasłużyłeś. zasłużyłeś. Sam to sobie zrobiłem. Zasłużyłeś. Dobra. Jakbyś un... sam sobie tego nie zrobił, to ja bym ci to zrobił, bo zasłużyłeś. Tak zrobiłbyś mi Undertale? <śmiech> <śmiech> nie chcę nawet dopytywać. Grałem w Undertale'a, przeszedłem Undertale'a, przeszedłem go raz i będę go przechodził więcej razy. To mogę powiedzieć na pewno. Undertale, cóż, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest to gra, w którą jeśli nie graliście, to... Powinniście zagrać. Nie. Jeśli jesteście osób, jeśli należycie do grona osób, które doceniają RPG, doceniają gry oparte zdecydowanie o fabułę, może charakteryzację jakiejś postaci tego typu rzeczy, zagrajcie w tego Undertale. Któryś kieratek jest twoją wajfu? E, ja z zawsze będę sercem z nieważne. Jako jak identyfikuje się seksualnie twoja wajfu? No o czym ty mówisz? Do, no. do, do, do czego ty Wspaniała naw... fabuła, super. Do czego ty nawiązujesz? Najlepsza do... historia od czasów Mass Effect 2. <laughs> Wiesz, gdyby chociaż Mass Effect 2 nie był grą Bethesdy, to, to bym cię zrozumiał. No ale. o ty grać grę Bethesdy, że nie ręcznie uważasz, że one mają gorsze fabuły od do Undertale'a? Dobra, tam Bethesda, Bioware, co za różnica. W każdym razie. Nie no, Undertale to jest taka gra, z którą jak, jak ktoś jest wkręcony w tę branżę, jak ktoś się interesuje grami, ja się zgadzam co do tego, że, że faktycznie trzeba w nią zagrać. To jest jeden z tych tytułów, które mówią dużo o okresie, w którym powstały. I o co chodzi w zasadzie z Undertale'em? Może zacznijmy od początku. Dla tych, którzy przespali 2015 i nie wiedzą, że to jest najlepsza gra wszechczasów. czasów, to się jednym z nich. Ej, nie Dałeś no, sobie wmówić. Nie no serio, był ten 2015, wyszedł ten Undertale, wszędzie był Undertale, gdzie się nie obróciłeś to był Undertale i oczywiście na mnie to wpłynęło w taki sposób raczej antagonizujący. Mm -hmm. no bo jak coś jest, jak coś jest wszędzie, to no nie chce mi się po to sięgać, no bo co, no to, co ja mogę powiedzieć? Zagrałem w Undertale'a i przyznaję rację, że jest całkiem niezłe. A może kontrowersyjnie powiesz, że jest fatalny. Ja, ja kontrowersyjnie powiem, co mi się w nim nie podobało, bo nie podobało mi się w nim dużo, ale to nie znaczy, że cała gra jest faktycznie słaba czy coś. Nie chcę, może powiem tak, to jest tak, że ja rozumiem, dlaczego ta gra zebrała tyle nagród i tyle osób ją uznało za najlepszą i w ogóle i w ogóle, że się tak przebiła. To jest to, co zrozumiałem po tym, jak przeszedłem tę grę. Bo Każdą grę możesz ocenić pozytywnie albo negatywnie, każda gra może Ci się nie podobać. Ale co innego jest powiedzieć, że ta gra mi się nie podoba, a co innego jest powiedzieć, że ta gra nie zasługuje na nagrody, że jest niesłusznie promowana przez ludzi czy uznawana szeroko. Undertale myślę, że słusznie zebrał swoje. O co chodzi? Przede wszystkim Undertale jest dziełem pasji. Dziełem jednego człowieka, który zorganizował sobie jakąś tam pomoc. W kredycach wbrew pozorom znalazło się całkiem sporo osób, ale wiem, że dokupy kupy to gra powstawała przy, przez pracę jednego człowieka. I Undertale jest rpg który w dzisiejszych czasach można by określić albo jaki, jako retro w stylu późnego snes albo nes -a. Albo jakby wymięciny. Można, nie odmawiam ci do tego prawa. No albo po prostu jak coś, co powstało w oparciu o silnik RPG Makera. Ojej. No bo nie da się ukryć, że akurat podobieństwa są uderzające. Sama paleta kolorów i konwencja graficzna to jest zdecydowanie taki późny NES rozwinięty, ale do 16 bitów jeszcze mu dużo brakuje. Ale właściwie to ja chciałem powiedzieć o tym, że Undertale świetnie... Fakt, że zagrałem sobie w Undertale'a świetnie się wpisuje w naszą... Ostatnią dyskusję z 16 odcinka. Oh yes. Bo jak przeszedłem tego Undertale'a, to doszedłem do wniosku, że to jest dla mnie idealny walking simulator. To jest coś, co ja bym nazwał faktycznie porządnym, dopracowanym walking simem. Ale w tej grze jest system walki, dialogi, wybory. No wiesz, ja lubię, jak moje gry mają gameplay. Ale wiesz, o co chodzi. Chodzi mi o to, że... No, hakiem, który sprzedawał tę grę przede wszystkim, pomijając oczywiście postaci, które kompletnie wybuchły jeśli chodzi o popularność na jakimś tam Tumblerach i innych. I w moim serduszku. Tak, i w moim serduszku. Pomijając fakt, że fajnie zaprojektowano postaci tak, że one przemawiały do ludzi, zostały opisane w sposób, który nadał im charakter przemawiający do rzesz ludzi nawiedzających tamblera i inne takie tam, to... Ta gra miała podejrzew w ogóle taką kwestię marketingową, która jej towarzyszyła, że to jest RPG, w którym nie trzeba nikogo zabijać. No i faktycznie wchodzimy sobie do systemu walki. System walki zdecydowanie przywodzi na myśl RPG Makera i jakieś tam RPG japońskie, w których rozwiązania walki były... Takie, że patrzyłeś z perspektywy pierwszej osoby, nie ma twojego bohatera na ekranie albo jest w jakiś tam bardzo ograniczony sposób, a najbardziej wyeksponowani są przeciwnicy i to w ich grafikę idzie jak najwięcej zasobów. Tylko, że no, system walki w Undertale jest takim nie do końca klasycznym rpg em bo o ile my sobie atakujemy w taki sposób quick time eventowy, że po prostu no, trzeba wcisnąć guzik w dobrym momencie, żeby walnąć mocniej, to przeciwnicy atakują nas w taki sposób bullet hellowy. Mamy jakiś tam kursorek, musimy tym kursorkiem unikać ataków w ograniczonej przestrzeni. No i do czego to wszystko zmierza? Zmierza to wszystko do tego, że jak będziesz w trakcie gry używał systemu walki tak, żeby atakować tych przeciwników i ich zabijać, to ciężkie spoilery z całej gry to każe się, że zabijanie jest niefajne i część postaci można zabić na amen i będzie to wpływało na nasze zakończenia. A jeśli nie będziesz ich zabijał, to będzie można z nimi porozmawiać, będzie można kogoś przekonać do tego, żeby z tobą nie walczył, oszczędzić przeciwników no i tak przejść całą grę w ogóle nie walcząc. Tylko teraz tak. Gram sobie w tego Undertale'a. Ktoś mnie w ogóle wkręcił, że to jest gra na 6 godzin. Jak, jak już sobie przypomnę, kto, to go chyba uderza bo miałem cudowną przygodę z cyklu, no zostało mi tak ze dwie godziny, żeby skończyć tę grę, to w sam raz sobie dzisiaj dokończę, a potem było cztery godziny później i jeszcze się okazało, że musiałem w ogóle powtórzyć Final Boss Fight, więc byłem super szczęśliwy i spałem pięć godzin i nie lubię życia, ale tylko epizodycznie. No ale, no, ale jest to taka krótka gierka, którą przejść się da w jakieś 8-9 godzin, Fabuła zaczyna się bardzo prosto, jesteśmy sobie człowiekiem, spadamy sobie do jakiegoś podświata, okazuje się, że w podświecie są potwory i cóż to tam ciekawego się wydarzy, no to już każdy we własnym zakresie powinien zgłębić. Ważne, że spotykamy kolorowe postaci, ważne, że jest ten ciekawy, zróżnicowany system walki, który pozwala nam w nieco inny sposób podejść do standardowych problemów rpg czyli idę sobie, idę, a tu nagle świat się świeci, jestem przeniesiony do innego świata, w którym trzeba walczyć. No, i teraz tak. Nie powiedziałbyś, że styl humoru i to w jakiś sposób, te postacie sorywane jest bardzo polaryzujące, że jednym się spodoba, a innych bardzo odrzuci? Wyjąłeś mi to z ust, bo troszeczkę się motam w tym, że nie bardzo chcę spoilować tę grę, nawet rok po jej premierze, ale. Nie martw się, ja zaraz spoileruję. Dobrze, bardzo proszę. <laughs> Natomiast o co mi chodzi, co chciałem powiedzieć, to właśnie chciałem powiedzieć o tym, w jaki sposób ta gra jest napisana. Z jednej strony powiedziałbym, że ona jest napisana w taki świeży sposób. Taki młodzieżowy, taki przebojowy. A, taki... jak posty na twórczanie. Tak, taki, taki trochę jak posty na Forczanie. No, albo jak posty na Tumblerze. Nie wiem, no, czy tam postów na Tumblerze. No ja czasami mam jakieś, co smaczniejsze kąski przeklejone od znajomych. Za, zawsze jestem za nie bardzo wdzięczny, bo na nowo tracę wiarę w ludzkość, a już myślałem, że się nie da. Natomiast właśnie, każda walka, każde, no właśnie, nie tylko spotkanie z NPC-em w trakcie podróży po świecie, ale też każda walka jest opisana. Towarzyszy jej przynajmniej kilka, a zazwyczaj kilkanaście albo i więcej linii tekstu. I to się sprowadza do tego, że z każdym z tych przeciwników, jak wspomniałem wcześniej, nie musimy walczyć, Możemy rozmawiać, możemy do nich podchodzić w jakiś sposób. I teraz wiesz, polaryzujący sposób, w jaki to zostało opisane, trudno mi powiedzieć, czy on jest faktycznie taki polaryzujący. Ja myślę, że to my wchodzimy w tę grę już spolaryzowani i każdy będzie trochę po swojemu interpretował to, w jaki sposób są opisane w niej interakcje. Czy znaczy wiesz, no bo ja w nią nie grałem, ale hmm. oglądałem długie sceny, wiesz, widziałem jakieś tam dialogi, przykłady uważane za jakieś śmieszne albo ciekawe i do mnie w ogóle nie przemówiły. Mm -hmm. Nie wiem, czy fakt, że oglądałem jest na wideo zamiast przeżywać samemu tak bardzo zmienia. Wiesz, ja myślę, że przejście tej gry samemu, uczestnictwo w tych wydarzeniach tak bezpośrednio dodaje sporo ale żeby jeszcze wrócić do tych samych tekstów, a nie tylko je na sucho omawiać, to spójrz na przykład na taki przykład, bo to mi akurat utkwiło w pamięci. Um, masz przeciwnika tak? i decydujesz się z nim nie walczyć, tylko wejść z nim w interakcję. Jedną z interakcji jest przytulenia go. Okay. Po przytuleniu dostajesz opis, taki krótki, dosłownie na jedno zdanie, jak przeciwnik na to reaguje. No, i informacją zwrotną jest, że on czuje dyskomfort. Następna tura bronisz się przed jego atakiem, albo to tam nie chce cię atakować, już nie pamiętam dokładnie, natomiast w następnej turze możesz zdecydować się go odtulić, puścić. Masz taką opcję. No i jak puszczasz tego przeciwnika, to wtedy wyświetlać się komunikat, że on jest bardzo uradowany tym, że szanujesz jego przestrzeń osobistą. No i teraz widzisz. Z jednej strony bardzo łatwo jest stwierdzić, że tego typu teksty, no bo tego jest sporo, tak? Tam, tam jest mowa o szanowaniu czyjś decyzji, szanowaniu tego, jak ktoś się identyfikuje. Mamy, Nie sądzę, żeby to było w jakiś głęboki sposób poruszone. W każdym razie ja sobie nie przypominam takich kwestii, ale wydaje mi się, że były też jakieś poruszane motywy płynności płciowej itd. Z jednej strony tak. Od razu, jeśli jesteś negatywnie do tego nastawiony i kojarzysz tego typu problematykę, właśnie z przesadnymi postami Stamblera, z, z ludźmi, których forczan ci pokazuje jako przykłady na to, że jest to kultura ludzi ograniczonych umysłowo, i tam wiesz, <śmiech> wyjątkowych, to wyjątkowych płatków śniegu i cała ta, cała ta chudzpa. No to tak, to oczywiście ta gra epatuje tego typu właśnie no, propagandą. Bez, bez dwóch zdań można to w ten sposób interpretować, bo jest takich motywów dużo. Tylko ja bym proponował jeszcze zrobić krok do tyłu i zastanowić się, no, przeanalizować te teksty z perspektywy świata gry. Tak? Wiem, że nie można się zupełnie oderwać od realiów, w jakich ona powstawała, ale z drugiej strony, czy dany tekst, w świecie gry faktycznie ma sens, czy też jest to wsadzanie w usta bohatera danej strony, propagandy danej strony? W nie, to, to akurat to, co w tym momencie mówisz, to jest dla mnie po prostu, co z tym nie mam żadnego problemu. To brzmi jak zabawna sytuacja, mhm. bo mamy tutaj, wiesz, kontekst tego, że jest walka, a nagle jakiś tekst o tym, że o, ktoś się, wiesz, przeciwnik, który cię atakuje i bije, a nagle mamy się przejmować jego uczuciami i tym, że czuję dyskomfort i szanuję, i cieszę, że szanujesz jego przestrzeń osobistą. To jest dla mnie zabawne, nie mam tutaj mhm. żadnych jakichś skojarzeń, że ktoś mi coś próbuje wsadzić do gardła. Mhm. No i właśnie o to mi chodzi, że bardzo łatwo jest się zantagonizować do Undertale'a pod tym kątem, ale to tylko jeśli już wejdziesz, na wejściu będziesz agresywnie do tej gry nastawiony. To to jest coś, z czym ja się nie mogę zgodzić, szczególnie, że uważam, że o ile nie jest to jakieś szczytowe osiągnięcie w dziedzinie pisarstwa growego, o tyle jest to napisane w sposób moim zdaniem naprawdę kompetentny. Sytuacje, które są przedstawione są bardzo spójnie opisane, motywy bohaterów są jasne, ich zachowania są sensowne. Muszę tylko zastrzec i do tego wrócę, że ja na razie zdążyłem przejść tę grę tylko raz, więc tym, tą neutralną ścieżką, więc mnie jeszcze bardzo dużo wydarzeń w tej grze ominęło i planuję do nich wrócić. Ale to, co do, doświadczyłem, tego już było sporo i byłem bardzo zadowolony właśnie z tego, w jaki sposób ona była napisana, bo na to przede wszystkim zwracałem uwagę. Graficznie było ładnie, podobały mi się ta, podobała mi się ta konwencja, no bo to jest coś, co ja pamiętam jeszcze żywo ale przede wszystkim patrzyłem na to, co się tam dzieje, jak to jest przedstawione. Jeszcze zanim zdecydujesz, że przychodzisz do gry drugi raz, pamiętaj, że zdaniem twórcy, jednym z kanonicznych zakończeń jest to, że już jej nigdy nie odpalasz i że wiesz te powieści dopowiadasz sobie w głowie. Szanuję to, szanuję to. Szczególnie, że gracie do tego zachęca na swój sposób w paru momentach. Nie da się ukryć. Ale mniejsza z tym, to, do czego jeszcze chciałem przejść odnośnie tego, w jaki sposób ta gra jest napisana, doceniam próbę zabawy językiem. A zabaw językiem całkiem sporo jest w tej grze. Wiesz, masz takie proste oczywiście, ale jednak zgrabne gry słowne, na przykład zamiast e, siren, jako syreny, masz shiren, która jest nieśmiała i masz opis w trakcie walki, że siedzi w kącie i nie chce nic robić. No, no właśnie. Myślę, że raczej mam problem z tym rodzajem humorem, niż z tym, co opisałeś, że jakaś, wiesz, niż z, niż z propagandą bycia tolerancyjnym, dobrym no. człowiekiem. No, to, to <laughs> no właśnie. To, nie, jeszcze raz i bardzo wyraźnie w kontekście gry naprawdę nie czuć, żeby to miała być w ogóle jakaś propaganda. Ona jest tylko wtedy, kiedy stwierdzisz, że chcesz ją tam dostrzec. No właśnie, ja chcę powiedzieć o tym, że ja tutaj nie próbuję tutaj bawić się w jakiegoś adwokata diabła, czy... Jakiegoś, nie wiem, słomianego człowieka. No, tylko tak. ja chcę szczerze powiedzieć, że wiesz, ja nie miałem, nie uważam się za kogoś, kto tylko tej gry odrzuciła ta, w cudzysłowie, tolerancję, propaganda, mm -hmm. tylko sam humor, sam styl. Mm -hmm. I to, to na przykład, o czym mówisz, to z szajrem. To jest, brzmi raczej jak przykład czegoś, czego nie, nie spodobałoby mi się. No, bez dwóch zdań jest to humor specyficzny. Co do tego nie mogę się kłócić, natomiast no, tak jak mówię, do mnie to w większości przemawiało. Nie wszystko, nie wszystko mi podeszło, ale też no, nie wyobrażam sobie, żeby mi w jakiejkolwiek grze wszystko podeszło, pomijając Final Fantasy Tactics. Ale czy to jest główna zaleta tej gry, czy to jest jakby jedna tylko z jej cech? Ja myślę, że taką główną zaletą tej gry i um, powód, dla którego poleciłbym ją przynajmniej osobom zainteresowanym tematem jakoś tak indie gierek i tak dalej, to jest to, że ta gra bardzo zgrabnie zabiera cię na spójną. Przejażdżka. Spotykasz, spotykasz kolorowe postaci, każda z nich jest ciekawa, może każda z nich, nawet jeśli cię nie zaciekawi, to jest kompletna, każda z nich ma jakąś historię, więc oczywiście no trzeba tę grę przejść kilka razy, przynajmniej te dwa razy, żeby faktycznie zamknąć te wszystkie wątki, ale jednak te motywy, które są poruszane, są interesujące, są poważne w niektórych momentach. To nie jest tylko taka przejażdżka jak Indiana Jones od żartu do żartu i od śmiesznych sytuacji do mniej śmiesznych sytuacji. Ale przede wszystkim ktoś włożył w to serce, ale i pomyślunek. Tak, żeby stworzyć spójną, konkretną historię. Natomiast no nie obyło się bez pewnych wad, które do mnie nie przemawiają osobiście. Jedna rzecz, której nie mogę tej grze wybaczyć, to jest rozwiązanie, które pojawia się na sam koniec gry. Sorry, ale imaginuj, idziesz do końca, wiesz, że koniec tej gry jest bardzo blisko i następuje taki, no w sumie to jest popularny trop w grach, taki korytarz ekspozycyjny, gdzie idziesz tylko w jednym kierunku, nie ma żadnych przeszkód, nic, i celem tej lokacji jest, żebyś szedł długo i dostawał kolejne informacje z kolejnym krokiem. I jak to jest zrobione w Undertale'u? W najgorszy, najbardziej irytujący sposób, czyli idziesz sobie, idziesz, tyk tyk zaczyna się walka. Tylko, że to już nie jest walka, tylko pojawiają się potworki, które coś do ciebie mówią na temat sytuacji, która się teraz rozgrywa. A potem idziesz trzy kroki i znowu jest tik-tik i znowu jest walka i znowu musisz przejść przez całą tę animację zaczynania się walki, pojawiania się potworków i znowu oni do ciebie mówią. I wiesz, jakby to tam było, nie wiem, dwa, trzy razy, no okej, okay, ale tam trzeba dosłownie chyba przejść z 10 czy 12 takich walk, a przy piątej czy szóstej to już się robi irytujące. No zresztą każdy, kto grał w szkolne RPG i musiał doświadczyć tego momentu, że idziesz i co trzy kroki masz random encounter, wie o czym mówię. A to jest zastosowane na samym końcu gry, gdzie pędzisz, gdzie jesteś gotów przeżyć koniec tej wielkiej przygody. Myślisz tylko o tym, co się zaraz wydarzy. Ja, tik, tik I wczytujesz walkę. E, to, to jest taki znany zabieg spowalniania akcji, żeby po, pozwolić tak spokojnie, w naturalny sposób wyciszyć, bo, bo gra chce, żeby jakby zbudować twoje emocje na nowo później. No, we mnie zbudowała wielką emocję frustracji. Także, no, coś się udało. Ale... To jest jedna rzecz, którą, którą muszę wytknąć Undertale'owi. W sumie druga rzecz, taki już mały zarzut. No to jest niestety moja problematyczna sprawa. W tej grze się powoli chodzi. Nie lubię, jak trzeba chodzić powoli. Ja, ja wiem, gdzie chcę iść. Właśnie mam taki problem w grach, że... Jak nie wiem, mogę sobie coś odpalić na PSP czy NDS, jak coś jest przenośne, no to, to jest luźniej, bo wtedy wyciągam sobie kieszą gdzieś w podróży i wiem, że nie muszę się teraz denerwować, nie muszę się nigdzie spieszyć, no bo stoję sobie w autobusie i będziemy sobie jechać. Więc nawet jeśli coś zajmuje więcej czasu, to mi to nie przeszkadza. A jak siedzę przy komputerze, okej, okay, może to jest też mój problem, że czasami nie odkładam sobie zapasu czasu, no trudno. Ale jak wiem, że muszę przejść z lokacji A do lokacji B, a postać porusza się ślamazarnie, nie ma żadnego trybu biegania, nie ma żadnego rowerku jak w Pokemonach, no to muszę siłą rzeczy oderwać się od tej gry, odpalić sobie jakiś filmik z boku, bo będę dosłownie szedł przez 5 minut zegarowa, tylko po to, żeby na przykład wejść do sklepu, kupić jakieś leczałki. To jest problem nas, milenialsów, Nie potrafimy się zatrzymać i cieszyć życiem. Sam jesteś milenialsem, ja mam akt urodzenia z PRL-u. Natomiast... się słucha do 30, któregoś roku życia. Sam jesteś millenialsem. Ja mam akt urodzenia z PRL-u. No i jeszcze jedna rzecz, co jest znowu taką bardzo moją prywatną kwestią. Nie znoszę i strasznie mnie mierzi, jak przechodzę grę i na jej końcu się dowiaduję, że jakbym ją przeszedł jeszcze raz, to będzie true ending XD. Nie nie, nie nie lubię tej praktyki. Ona do mnie nie przemawia. W tej grze jest to bardzo, bardzo, bardzo meta. No. Ja, jeśli faktycznie zamierzasz przejść do samego końca tej podróży, to być może docenisz. Nie, no. nie znam cię aż tak dobrze, żeby wiedzieć, ale jest, jest w tym jeszcze dużo ciekawego. No liczę na to. Liczę na to i nie powiem, że przechodząc to po raz pierwszy dałem się złapać i planuję to przejść w miarę szybko po raz kolejny. Masz dwa tygodnie nie spiesz. No ale jednak ale jednak <laughs> ostatnio, ostatnio niespieszenie się wyszło mi bardzo na niedobre, więc no nieważne no, spróbuję w każdym razie ale wiesz, no, no nie wiem czy ty masz takie przemyślenia no ale znaczy ja nie grałem w Undertale ale nie, chodzi mi właśnie o to, że możesz przejść całą grę, a potem się dowiedzieć, że ha, ha tak naprawdę jej nie przeszedłeś Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie. wiesz co, ja nie, nie podchodzę do gier na świeżo nigdy. Ja się mm. zawsze przygotowuję. Na przykład grałem, ostatni przypadek, który mi przychodzi do głowy, to Kingdom Hearts By Sleep, uh -huh. gdzie po przejściu pierwszy raz, ja już wtedy wiedziałem, że ja tą grę muszę przejść jeszcze dwa razy, żeby znać pełną fabułę, aha. ale wiedziałem, że ja tego nie zamierzam robić, bo ta gra jest nudna, słaba i, i litości. No właśnie, no więc w tym momencie z... Kamili zadowoliłem się oglądając na YouTubie wszystko to, co jakby te ciekawsze sceny, które zdobywamy dopiero po przejściu reszty. A widzisz, a z kolei w Undertale, no jeszcze raz, ja się nie zgadzam po prostu z taką praktyką, ona mnie miersi, ale z kolei w Undertale to przejście... Jest naprawdę moim zdaniem dobrym pomysłem w mm -hmm. ten sposób, znaczy dobrym pomysłem dla Ciebie jako gracza, dlatego że gra jest zbudowana w ten sposób. Że twoje postępowania w niej znajdują natychmiastowe odzwierciedlenie mhm. w sytuacjach w świecie. Wiem wszystko o zakończeniach Hunter Taylor, więc wiem o czym mówisz. No, no ale chciałbym to też powiedzieć dla słuchaczy. A, no, bo, tak, jasne. Jakby nie patrzeć. Ale tu, tu, tu, tu jest, o, ale Siara. Ja myślałem, no. że my tylko wy dwóch rozmawiamy. Są słuchacze, już sobie nie wkręcę. Anyway. To co, to, to, co tak na zakończeniu o Undertale'u powiem, to jest właśnie jeszcze ten element natychmiastowych, albo w każdym razie bardzo szybkich skutków akcji gracza. Nawet takie głupotki, że możesz zginąć w trakcie walki z jakimś przeciwnikiem konkretnym i rozpocząć od save'a, wrócić do tej walki, jeśli zdecydujesz się porozmawiać z tym przeciwnikiem, to pierwszym komunikatem od Twojej postaci do niego będzie poinformowanie, że on już Cię raz zabił. No i on, on Ci powie, że, że on o tym wie i mu przykro. No, trudno. Ale o to chodzi. Takich mhm. rzeczy raczej w grach nie ma. No. Nie, nie oszukujmy się. A tutaj to jest tylko jeden przykład których są dziesiątki w grze. Mhm. Są ukryte lokacje mniej lub bardziej, są ukryte wydarzenia, interakcje z postaciami i to wszystko składa się na taki pełny, fajny, kompletny obraz historii w podziemnym Królestwie Potworów. Przejdź do końca i wrócimy do tematu, bo jestem naprawdę ciekaw twojej reakcji, jak teraz o tym mówisz, to jestem ciekaw twojej reakcji, jak już będziesz po tym wszystkim. Jasne. I no. reakcji właśnie kogoś, kto już to przeżyje na, pierwszy, na własnej skórze, a nie tak jak ja dowie się z filmików. No. A, jedno tylko zastrzegę, że jak się wkurzyłem na początku po tym przejściu, które okazało się być nieprawdziwym przejściem, to dlatego, że wziąłem bardzo do siebie to, że to jest gra RPG, w której można nie zabijać nikogo i uparcie grałem właśnie tak, żeby wyjść na takiego idealnego, wzorowego pacyfistę. Mhm. No, Ale do tego wrócimy, przejdę, na razie jestem bardzo zadowolony i to w sumie tyle. Undertale'a polecam, zasłużył. Grałem w dwie gry. Pierwszą z nich jest gra, w którą... E, jest to pierwsza gra, którą... Jest to pierwsza z gier wielu, które... Mhm. Kupiłem i nie odfoliowałem jej przez wiele lat. aha, Bo mówię o Mass Effect 2, którego kupiłem chyba w jego roku premiery. Mhm. To był 2010? 2009? Coś w tych okolicach. I bo ze względu na to, że miałem wtedy nowy komputer, ale jakoś tak inne rzeczy mnie wówczas ciągnęły i nawet nie zauważyłem, jak minęło tyle lat, a ja nigdy go nawet nie odpaliłem. W tej chwili już nawet gra była rozdawana na oryginie za darmo, więc nawet nie wiem, czy mam jeszcze to pudełko i tak nie, nie potrzebuję. No tak. Natomiast patrzyłem ostatnio na swoją listę gier, tak zastanawiałem się w co pograć i pomyślałem sobie, a może w tego Mass Effecta 2. Mm -hmm. No i odpaliłem i generalnie to, to teraz tak, ja fanem bioeru byłem, dawno temu. Generalnie jak ja w ogóle zaczynałem grać w gry, to się uważałem za fana RPGów wówczas po prostu takie gry jak nie Morrowind, to były gry, które najbardziej rozpalały moją wyobraźnię. Widziałem, że wow, masz ten cały ogromny, skomplikowany świat, w którym możesz zrobić tyle różnych rzeczy i są to wszystkie postacie i wątki, i fabuły, i questy. Te, że ja, że co, co ciekawe, nigdy żadnych z tych gier nie kończyłem. Morrowinda, chyba już o tym mówiłem na podcaście, że pograłem nigdy moje play, żadna moja save z groni nie miał więcej niż kilku godzin. Myślałem wtedy, że GTA są super grani, bo są sandboxami i też nigdy żadnego nie skończyłem. Natomiast skończyłem grę Knights of the Old Republic kilka razy. I byłem jej wówczas wielkim fanem. No i potem wyszedł Mass Effect, który był kolejną grą w kosmosie od BioWare'u. Spadkobierca duchowy. Podobał mi się. Nie miałem z tą grą żadnego problemu. I no. Dlatego też kupiłem tą dwójkę. Wtedy tylko, no chyba to był ten moment, kiedy ten mój gust trochę się zaczynał zmieniać, a może trochę dochodziłem do wniosku, że trochę uświadamiałem sobie, co mi się bardziej podoba. Chyba niedługo to było wtedy, kiedy zacząłem grać w bijatyki i stwierdziłem, że takie gry oparte na akcje, na, na jakby wyzwanie są też fajne, albo a może nawet bardziej, może nawet bardziej do mnie przemawiają. No ale uznałem, że ten Mass dwa 2 zbiera tak dobre recenzje, po prostu ma tak kultową opinię takiej super gry, że no, jestem ciekaw, sprawdzę. No i przez pierwszą nie wiem, godzinę, dwie bawiłem się, z... nie bawiłem się. Grała dla mnie żmudna dialogi takie okej. Okay. Przez godzinę zdążyła już być żmudna? Nic mnie tam nie ciekawiło. Mm -hmm. nie, on nic się nie zaczepiłem. Nawet coś tam sobie chodzę, z kimś tam gadam. Dosłownie żadnego nie było takiego momentu zaczepienia, żebym się zajarał. To już wspomniało moje doświadczenie z Knights of, Knights of the Old Republic 2, którego nie cierpię. Aha tak gra nigdy nie byłem się w stanie zmusić do tam pokonania pierwszych tam kilku godzin, kiedy do tego, do tego momentu, kiedy galaktyka się otwiera i możesz sobie wybierać gdzie chcesz, bo ten wstęp był przydługi, nie, żadnej postaci tam lubiłem, żadnej akcja mnie nie bawiła, nie wiem czemu, ale jakoś był bardzo duży kontrast pomiędzy jedynką a dwójką, natomiast jak zagrałem w tego Mass Effect 2 i w końcu dotarłem tak samo. Dotarłem do tego etapu, że już przeszedłem te wszystkie tutoriale, te wszystkie korytarzowe misje, bo Mass Effect jest pod tym względem straszną serią. Po prostu tam tak prostackiego projektu, tak prostackich projektów poziomów, gdzie dosłownie idziesz przez korytarze, które tam niby są wiesz, zamaskowane, że a tutaj wcale cię nie ogranicza jakaś tam, wiesz, ściana, tylko na przykład te poręcze na, na dłonie od, odgradujące Aha. ścieżkę od reszty, a tutaj jakieś budynki akurat co blisko siebie, co to jakieś skrzynki, ale jakby spojrzeć na to po prostu efektownie, to to są wszystko jedne, długie, cholerne korytarze. No tak. Bez żadnych tam odbić i w większych przestrzeni, czy jakiejkolwiek kreatywności w hmm, tych projektach. Czyli prototyp Final Fantasy 13. Hmm... No, było wiele takich gier. No tak. <gry> nawet ja. już Mass Effect 1 był za to chyba nawet bardziej hejtowany. Tak? tak? No, w każdym razie... Ale w końcu dotarłem do tego momentu, kiedy mam jakąś wolność, kiedy mogę sobie wybrać, gdzie chcę i co chcę robić. I w końcu mi się przypomniało, co ja lubiłem w tych grach. Ten stan, kiedy faktycznie masz jakiś otwarty świat, masz jakąś mapę i faktycznie idziesz do jednego questu, zagadujesz, zaczyna się jakaś rozmowa, poznajesz jakąś postać. Potem jesteś świadkiem jakichś wydarzeń, masz okazję na nie zareagować albo nie. Potem zdobywasz jakąś informację i możesz zdecydować, czy chcesz ją przekazać danej osobie, a może nie. I to nie jest na zasadzie, że grać tak, by podtyka pod nos, że masz teraz questa podejść do tej postaci i podejmij decyzję, tylko po prostu zdobywasz jakąś informację i teraz sobie skojarz. Mhm. I sam wiesz, to właśnie to jest fajne to kojarzenie faktów. Mhm bo tak nie są jakieś bardzo wymagające. No, jakaś postać ci mówi, żebyś gdzieś poszedł, zaglądasz na mapę, widzisz, że jest to miejsce na mapie i udajesz się w nie. No tak. Ale już sam fakt, że musisz właśnie otworzyć tą mapę, że musisz zapamiętać jakby z tego dialogu i sam po prostu podjąć tą decyzję, żeby się tam ręcznie udać, że musisz w ogóle przestać ten dialog, żeby wiedzieć, o co chodzi. Co? Bo... Nie zaznaczy się na mapie? Znaczy podejrzewam, że w wielu wypadkach zaznacza się na mapie, ale są takie momenty, że nie, no bo sam masz podjąć decyzję, gdzie chcesz iść. Mhm. Tak jak mówię, te przypadkowe jakieś wydarzenia, kiedy masz okazję podjąć jakąkolwiek decyzję. Albo na przykład to, że masz faktycznie misję i masz kilka metod rozwiązania. I żadna nie jest jakaś wyraźnie gorsza od lepszej, ale masz wybór. Możesz mhm. sam zdecydować, jak coś zrobić. I w tym momencie zacząłem mieć z tego jakąś tam frajdę. Poza tym w końcu pojawiła się jedna postać, którą lubię. <śmiech> Pierwsza od dwóch czy trzech godzin. Aha. Więc, no, może przejdę. Może będę miał coś na, więcej na jej temat do powiedzenia. Na razie... No to, że rozgrywkowo nadal mnie to nie wciąga. To strzelanie, jakieś tam wydawanie poleceń. Jakieś takie zupełnie to miałkie. Nie gram na najwyższym, co prawda, poziomie trudności, tylko jakiś tam drugim od końca, czy coś takiego. Ale... Bo też nie chcę się specjalnie przemęczać. Bo broń Boże, no. no. gdzież tam? Chociaż ja muszę sprawdzić, czy nie da się podwyższyć, bo na razie było naprawdę łatwo. Ale po prostu jakby model rozgrywki w tej grze jakoś nie, nie przemawia do mnie. No widzisz, ja się od mass efektów odbiłem po prostu dlatego, że no nie przemawiał do mnie ten setting. Ja jestem fanem w zasadzie science fiction. W ogóle jestem fanem fikcji. Czy, czy ona jest science, czy ona jest inna jakkolwiek. Fantazy lubię, SF lubię, inne takie. Natomiast no, jeśli chodzi o akurat science fiction, to wolę, jak jest to trochę, ja wiem, cięższy klimat. Może tak. No, ja wiem, że Mass Effect niekoniecznie jest lekki, ale jeśli już mówimy o jakimś science fiction, to dużo bardziej przemawia do mnie taki na przykład Deus Ex, jak to było chociażby Human Revolution, które pamiętam najlepiej, no bo niedawno dopiero je przeszedłem, tam ze 3 czy 4 lata, i to jest super, jak zaczynasz... No, nie wiem, czy wiesz, ale w Mass Effect 2 dołączasz na samym początku do grupy yy, takich alt-writersów, którzy chcą przekonać świat, że wcale nie są nazistami. No nie, no, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo się no. odbiłem od tej gry, bo wszystko, co było mi pokazane z Mass Effecta, a oglądałem przejście jedynki przez ramię kumpla, jak byliśmy na studiach, to było bieganie i strzelanie. Mhm. Bieganie i rzucanie mocami. No, no. no bo, bo miał jakieś tam moce. No. I, no, co jakiś czas jakaś tam rozmowa, która, no, mnie po prostu nudziła, no, ale to też dlatego, że ja ją analizowałem oderwany od kontekstu całej historii. A co innego taki Deus Ex, gdzie zaczynasz i wszystko jest do niczego i wszystko jest źle, Wszyscy nie są jakieś tam półmutanty i ludzie umierają od uzależnień i w ogóle jest słabo. No, ale. Ale... ale z ciebie downer. Downer, sam jesteś downer. Downer. Wiem przecież. Powiedziałem wyraźnie downer, sam jesteś downer. Nie, no ale Mass Effectowi pewnie dam szansę za jakieś trzy lata, jak znowu będzie za darmo gdzieś. No i w kontraście z tym mhm. dużo więcej godzin mhm. spędziłem z taką grą, która się nazywa Tetris. Tetris. To jest taka gra, że spadają klocki musisz się układać w linie. Tetrady. Tetrominy. Tetrominy. Aha. Co chcesz nam powiedzieć o Tetris? A to gra jest fajna, grajcie w Tetris'a wszyscy, dawajcie Dob fajnie. Dobrze mówię, Tetris, tak? Bo słuchaj, ja nigdy nie grałem w Tetris'a. Czekaj, znowu... ale, ale w ogóle nigdy? Może... Nie, nie pamiętam. Nigdy nie miałem tak, że pograłem w to dlatego, że fajne, tylko może, nie wiem, kiedyś była jakaś minigra albo, nie wiem, miałem jakiegoś dostęp do konsoli, na której nic innego nie było. Okej. Okay. Nigdy nie miałem tak, że odpalałem tą grę na zasadzie, że o, fajnie, spróbuję pobić swój rekord albo, że o, coś, że po prostu mam ochotę pograć w Tetrisa. Mhm. I teraz co? chciałem z tym wrócić do tego, co mówiłem o tym, jak zmieniał się mój gust growy, bo... Kiedyś myślałem właśnie, że byłem fanem RPGów, a dzisiaj praktycznie w ogóle nie gram w bo mhm. Potem gdzieś tak przeszedłem przez shootery. Miałem na takie proste gry akcji. Myślałem, że po prostu chcę mieć tą słynną filmową akcję, skrypty, jakieś fajne sceny, naparzanie się i po prostu sobie biegać i strzelać. Ale potem to też mi się znudziło. No i teraz jestem na etapie właśnie gier abstrakcyjnych. Bardzo mm. polubiłem gry rytmiczne, bardzo dużo czasu poświęcam. No i właśnie gram sobie w takiego Tetrisa, który konkretnie gram w coś, co się nazywa Tetris Online Poland, okay. który jest klientem do czegoś, co się nazywało kiedyś Tetris Online Japan, mm -hmm. To był po prostu taką gierką online w Tetrisa, gdzie można było grać z przeciwnikami, były leaderboardy, ale też Wersusy. i tylko, że to, to od wielu lat nie działa i więc po prostu jakiś Polak stwierdził, że to weźmie i postawi serwery prywatne, no, żeby po prostu ludzie mogli mieć, grać w tą konkretną wersję. No to woli ścisłości, ty w to grasz na punkty, czy na rywalizację? Czy znaczy, ja chciałem do tego przejść. Aha, Jest okay. bardzo dużo trybów. No, no, no. Na najwięcej czasu na razie poświęciłem walkach z AI, które Aha. są takimi wersusami, tylko że po prostu no, nie z żywym No, graczem, no tak, ja Stresuję się przed graniem z żywymi ludźmi. O, no, wiadomo podejrzewam, że jak ktoś gra w tą grę, to po prostu jest mega dobry, więc uznałem, że jak nawet nie potrafię zbić jaj, no to po co się z no Biatykowa mentalność. Tak. Natomiast yy... no więc właśnie o to też chodzi, bo ja mam Tetrisa na telefonie, ale tam mam tylko tryb maraton. Więc to mm. był jedyny tryb, który którym grałem Tetrisa i myślałem, że Tetris jest tylko i wyłącznie zabijaczem czasu. No, no nie. Bo w takim maratonie to no, tak naprawdę na poziomie na którym telefon pozwala mi zacząć od razu od tam szesnastego poziomu, na którym klocki dosłownie, wiesz, w sekundę od razu, mniej niż sekundę, dosłownie natychmiast od razu spadają i mogę je tylko obracać jakby w tamt... już na samym dole. Tak i mam tam powiedzmy tam sekundę na to, żeby ją obrócić zanim on się przyklei, mhm. że tak powiem. Więc kiedy stwierdziłem, że skoro nie mam w tej grze najmniejszego problemu, żeby do tego dojść, to to w sumie nie wiem, co jest w niej fajnego. Mhm. A dopiero teraz, jak właśnie zobaczyłem, gra je na punkty i to, że faktycznie trzeba grać szybko i się starać. I szczególnie spodoba mi się właśnie ten tryb versusowy, gdzie cała akcja polega na tym, że jak ty robisz kombosy albo pełne jakby tetrisy, czyli wyczyszczenie czterech linijek na raz, to twój przeciwnik dostaje jakby u niego od dołu zaczynają się gromadzić jakby klocki. Dodatkowe klocki. Tak. Mhm. I cała gra polega właśnie na tym, żeby ten sposób utrudnić swojemu przeciwnikowi, żeby podnosić mu te klocki szybciej, niż on jest w stanie czyścić, a on próbuje to zrobić tobie mhm. i na tym polega cała zabawa, kto sobie wyczyści szybciej. Mhm. Ja nigdy w ten tryb, mówię, nie miałem z nim do czynienia i dopiero jak w niego zagrałem, to zdałem sobie sprawę z tego, jakie to jest fajne. Gdy faktycznie napędzi ta akcja i po prostu musisz jak najszybciej nie tylko właśnie zauważyć, dostrzec, gdzie możesz postawić te kląski, nie tylko zaplanować, ale jeszcze robić to na czas. Mhm. Kiedy goni ta presja tego, że właśnie, że jak ty teraz coraz szybko nie ułożysz, nie wyczyścisz, to twój przeciwnik to zrobi i będziesz miał kilkadziesiąt linijek, do których w ogóle nie będziesz miał dostępu. No tak, no tak. Może są ułożone w taki sposób, żeby miały tylko jedno wolne pole, ale inne niż na przykład następna linijka, więc możesz je sobie mimowolnie zakryć mhm. układając jakiś klocek mhm. gdzie indziej no i nie jest to łatwe, trzeba planować z bardzo wieloma krokami do przodu, trzeba też pozwolić sobie na pewną, pogodzić się z pewną z pewnymi niewiadomymi bo widzimy tam tylko bodajże cztery klocki na przód mhm. więc wszystko co jest dalej, no to musimy no, zgadać. No tak, Albo to znaczy no dostosować przy... no się tak. jak już się ujawnią Tak, przystosować się do tego, że tam może być cokolwiek. No tak no ale wiesz, Tetris zawsze był grą opartą właśnie o to, że planujesz. Zręczność była kluczowym elementem w tych automatowych wersjach, które pozwalały na większą szybkość w ogóle. No bo te pierwsze wersje, nawet jakaś tam NESowa czy coś, one no wymagały trochę zręczności, ale nie były jeszcze tak szybkie, mhm. żeby, faktycznie, żeby faktycznie na to stawiać. A planowanie no to już coś zupełnie innego. Ale teraz właśnie jak gram w te te nowoczesne Tetrisy, jak widzę właśnie, że trzeba nie tylko planować, ale jeszcze być zręcznym i szybkim, mm -hmm. z tego mam mega frajdę. Oj tak. Więc dlatego się właśnie mega wciągnąłem teraz. I właśnie zdają sobie sprawę z tego, że Tetris jest taka cholernie popularna, kultowa gra, która niemal kojarzy się każdemu z grami. No jak powiesz ktoś kto nie gra w gry, gry o grach komputerowych, to założy się, że bardzo wiele osób w tym momencie pomyśli właśnie o Tetrisie. No tak. Bez dwóch przykładzie gry. A ja kiedyś myślałem, że co taka tam jakieś puzzle, ja chcę być jakimś rycerzem, mieć przygody, jakieś akcje, grafika trójwymiarowa, nowoczesność, po co marnować sobie czas na jakąś taką prostą abstrakcję? A ja mogłeś zagrać w 3D Tetrisa. No i właśnie teraz nadrabiam. I po prostu Pewno. właśnie dlatego tak na nie naszło, na to jak bardzo mi się odmieniło. Widzisz, ja miałem z Tetrisem bardzo fajne i przyjemne doświadczenia, dlatego, że Lubię Tetrisa, ale nie dlatego, że lubię w niego grać. Lubię Tetrisa dlatego, że dzięki niemu powstała cała seria gier, które są lepsze od Tetrisa. W moim przypadku to jest taki klasyk i wiele osób go zna. Ale ja miałem taką jedną przygodę, szczególnie dobrze pamiętam, gdzie gdzieś tam jeszcze jak byłem w liceum, przyjechali do mnie znajomi, był Sylwester, a my tak kulturalnie i w ogóle żadnych tam baletów nie robiliśmy. Tylko no, siedzi sobie paru kumpli, gra sobie w gierki, może coś ogląda. No i któregoś pięknego momentu wpadliśmy na taki pomysł, o, a, a co to jest ten Super Puzzle Fighter? No i siedem godzin później... A on się różni czymś do Tetrisa? Tak, on się różni nieznacznie, ale jednak. W założeniach to jest dopasowanie kolorów, a nie kształtów. A, no tak. I w Super Puzzle Fighterze właśnie jest tak, że podstawowa różnica to jest to, że masz trzy kolory, Trzy albo cztery? Nie, chyba trzy. Czerwony, żółty, niebieski, zielony, czyli cztery. Czyli masz cztery kolory bloczków i musisz dopasowywać te bloczki do siebie tak, żeby kolory te same się stykały. Jak się będą stykać odpo w odpowiednio dużej liczbie, no to puff wybuchają i złapiesz punkty. I tak samo jak mówiłeś o tym wyzwaniu multiplayerowym, tak samo było też w Super Puzzle Fighterze, tylko że z tym zastrzeżeniem, że... Super Puzzle Fighter był robiony na licencji Biatek Capcomu, czyli tam były postaci głównie ze Street Fighter'a, ale ktoś tam jeszcze z Darkstalkers się pojawiał <głos> i tak dalej. moja Donovan main. był eee, no i, i Lelej. Donovan Kto? i Lelej. Te, te lepsze designy, których ty nie uznajesz. Co to jest Donovan? Nie słyszałem o tym nigdy. Bo nie masz gustu ani <głos> wiedzy. Eee, no, ale w każdym razie różniłeś się, eee, właśnie miałeś grę opartą o system Tetrisa, tylko z wyborem postaci. Postaci z kolei różniły się po pierwsze animacjami, bo one się pojawiały na dole ekranu i tam w siebie rzucały tymi Hadokenami, jak ty układałeś bloczki, ale też, tak jak powiedziałeś, skuteczne ułożenie kilku bloczków powodowało dodanie bloczków po stronie przeciwnika. I tamta różnica polegała właśnie na tym, że każda postać dodawała bloczki zgodnie z unikalnym dla siebie wzorem. Mhm. Co oczywiście prowadziło do tego, że miałeś tiery w Tetrisie, no, no w wariacji Tetrisa. Bo jedna postać miała lepszy wzór, taki bardziej niekorzystny dla przeciwnika, a druga miała mniej niekorzystny. Eee, cudawianki, tier listy do tego typu gier, naprawdę. Ja tylko kilka okazji by pograć Puzzle Fighter'a, ale bawiłem się super. Pograć no, dobrać. bardzo go polecam. Najbardziej mi się podobało, jak po jakichś pięciu godzinach nawalania w tego Puzzle Fighter'a, tak dosłownie, że wiesz, jeden mecz za drugim, nawet nie odchodziliśmy od komputera, jeden znajomy się przyznał, że jest daltonistą. <głos> <głos> No, tak, tak siedzimy i to jest stary. czemu tam nie zrobiłeś? Przecież byś, przecież byś mnie rozwalił. A, bo, bo nie wiedziałem, jaki to jest kolor. No. Dobry czas. No, coś tam jeszcze o Tetrisie? Są jeszcze inne tryby. Jest tryb próby czasowej, gdzie jest ranking codziennie rejestowany, kto najszybciej ułoży tam 20 linijek. Mhm. to z ograniczeniem czasowym. Jest tryb, yy, który jest z kolei czasowy, że masz ilość czasu, ile zdążysz linijek ułożyć. Mm -hmm. Jest bardzo fajny tryb driller, który jest, polega na tym, że od dołu układać się po prostu co jakiś tam czas, co interwał, pojawiać się nowa linijka, taka, tak jak od kary, jakby. Aha. Że po prostu z jednym tam klockiem pustym i po prostu musisz bez żadnej walki z przeciwnikiem, tylko z konkretnym, stałym tempem czyścić te linijki, tak żeby nie dać się zasypać. To mi przypomina o bardzo fajnej grze. Mr. Driller. Polecam wszystkim. Czy ma cokolwiek wspólnego z Tetrisem? Tak naprawdę niewiele, ale trochę. Bo Tetris polega na ustawianiu spadających klocków tak, żeby się łączyły. A Mr. Driller polega na przebijaniu się przez już ustawione klocki tak, żeby nie spadły Ci żadne na głowę. Aha. Ta fizyka tamto jest taka bardzo podstawowa. Nie oczekuj zbyt wiele. No ale... Nadal jest to pochodna te Trisa. Już nawet bym nie powiedział, że jest powiązana, ale na pewno pochodna. Dobrze. No, no więc jest dużo trybów. Gram sobie i mam z tego mega Friday, przy czym już odbiłem się oczywiście od... Versusów? Swoich... Nie, nie, nie. Od... Nawet jeszcze nie zacząłem. Tylko odbiłem się w końcu od tam 21 z 24 poziomów AI. Aha. Już nie nadążam. Nawet musiałem, wiesz, poszukać jakiś porad w internecie, jak się gra właśnie te Versusy, że mi tam napisano, że warto robić kombosy, żeby mm. robić T-spiny. Jeszcze ani rozrzuci, że nie zrobiłem T-spina. Jakoś... Aha, wiem, wiem. Tak, wiem. że tam pozwalasz, zostawiasz takie taką przestrzeń, żeby móc literę T, te, ten kształt T te, położyć pod i w linię tak, wyżej tak. i potem go obrócić i on tam idealnie się dopasowuje i dzięki temu czyścisz dwie linie pod tymi, które masz wyżej. I to co gra to wykrywa i daje Ci dodatkowe punkty. Wow. Natomiast zobaczyłem sobie z ciekawości jakiś filmik z tym, jak wygląda rozgrywka na najwyższym poziomie. <laughs> Polecam. Petrisa Online, tego konkretnego. Jest ta gra popularna w Tajwanie. Mhm. I po prostu ludzie wiesz, układają sobie całą taką wieżę, zostawiając trzy puste pola i potem specjalnie czekają, pozwalają, żeby ich klocek powoli opadał. W tym czasie ich przeciwnik ładuje im kombo. Bo gra polega na tym, że dopóki, kiedy, dopóki, kiedy ty czyścisz linię, to nie mogą Ci się pojawić jakby klocki od dołu. Aha. I w momencie, kiedy klocki od do dołu pojaw jakby w momencie, kiedy układasz klocek i nie wyczyściłeś linii, to wtedy gra sprawdza, jak duży masz jakby pasek tego, ile klocków Ci się dołoży i wtedy Ci się dokładają. Więc meta w tej grze polega na tym, że ludzie po prostu układają wieże a potem w ogóle nie jej nie, nie czyszczą, tylko pozwalają, żeby ich klocek opadał najwolniejszym możliwym tempem i dopiero kiedy przeciwnik już sam sobie nabije pasek i wyczyści swoją wieżę, to wtedy ty czyścisz dopiero swoją i wtedy ten pasek przychodzi na jego stronę i, i jest fajne kombo, fajna akcja. To jest piękne w grach wideo, że bierzesz coś takiego jak Tetris i gnębisz tę grę do momentu, aż wykreujesz metę. Jak patrzyłem, jak ludzie po prostu potrafili w, w, w, by na pierwszy rzut oka kompletnie przypadkowo ułożyć jakiś stos klocków, zostawiając wszędzie po jednym albo dwa wolne pola, a potem dosłownie robi z tego jedno wielkie kombo, gdzie od praktycznie samego czubka do samego dołu czyści wszystko. No bo wszystko to było częścią keikaku. Mimo, że tak jak mówiłem, masz tylko te cztery klocki do przodu. Mhm, I po prostu jeszcze robił to w tak szybkim tempie, że wiesz. Ja ledwo ta, widziałem, co on w ogóle układa, On to potrafił wszystko sobie zaplanować, ułożyć i... No powiem, że bardzo mi się podobają patrzenie na takie rzeczy i z przyjemnością będę zbliżał się do tego poziomu. Tak, ja też każdemu polecam popatrzeć, jak wyglądają turnieje w Tetris'a Grandmaster Challenge, ten arcade'owy. No, to, jest, to jest masakra, to jest cudowne, jak ludzie w to grają. Fajnie się ogląda. A więc jeśli ktoś taki, ja, jest kompletnym ignorantem na świat gier puzzli i myśli, że jak gra, nie ma grafiki 3D i strzelania, to jest słaba ta to... A może tak jak ja jesteście, tylko oszukujecie sami siebie. <głos> Prawda jest w waszym zasięgu. zasięgu. No, A coś jeszcze chcesz dodać o swoich gierkach? Nie, nie, chciałem, żebyś ty powiedział o swojej pierwsze wrażenia z Total War Warhammer. Nie, nie zgadzam się na ten tytuł. Total War... W ogóle to Warhammer. Jest, to jest taka zbrodnia. Total jak, War Warhammer. Jak można dostać? Jak można kupić? Przecież za to się płaci. Jak można kupić licencję na Warhammera? Mieć, być właścicielem licencji Total War i nie wpaść na to, żeby zatytułować tę grę Total cze cze Warhammer. Czekaj, naprawdę? Za licencję Warhammera się płaci? A jak patrzę na to, ile krapów na tej licencji wychodzi na Steamat, ja bym że tą licencję dołożyłam do płatków śniadaniowych. <laughs> I że po prostu każde, wiesz, dziecko nie. robi sobie, je sobie płatki na śniadanie, a potem wyszli, są projekt projektantem gier i robi. Nie, nie, to jest tak, że wiesz, na kartonie mleka masz taki kuponik i możesz go wysłać pocztą. To znaczy mama może ci wysłać pocztą. No dobra, dobra, nie będę ściemniał, że coś wiem na temat pozyskiwania licencji Warhammera. Prawdopodobnie twoja wersja jest prawdopodobniejsza, jak się patrzy na rynek. Ale nie wiem, no może na przykład musisz zagwarantować, że wypuścisz tę grę na iOS-a. Kto wie. To wymaga nakładu środków. Może ta firma, która robi te gry była jako... Games Workshop. Nie, nie. Total, A, Total War. A, przepraszam. Może ona jeszcze zdobyła... tę. Może Creative Assembly zdobyło tą licencję jeszcze zanim ona spadła, jej cena z tam kilkunastu tysięcy do kuponu no. z, z, na mleko. I no. po prostu dlatego są tak źli na to, że zostali oszukani na kilkanaście tysięcy, że stwierdzili, że a to my zrobimy tego Total War Warhammer. No albo właśnie, wszystkim. Albo, albo właśnie wyłożyli tak dużo kasy, że muszą się promować jednocześnie licencją Total War i Warhammer, żeby już zmaksymalizować grupę docelową. W sensie dotarcie do nich. W każdym razie, no pozwolę sobie. Bundle. Chciałem od dawna kupić Total Warhammera. Miałem ochotę na niego. Total Warhammer. Nie, nie, nie wiem, jakoś tak, no. No coś w tej grze było, nie, no Warhammer. Okej, okay, nie jestem fanem Warhammera Fantazy. Zdecydowanie bardziej lubię Warhammera 40. No ale to nadal jest Warhammer, nie ma tam co specjalnie wybrzydzać. Jak, może jak kupię tego fantazy Warhammera, to oni zrobią czterdziestkę wtedy. No, no Ja idę na forum. No nie był zły, no nie powiem, ale trójka, oj. No nieważne. Natomiast miałem właśnie jeden problem. Trójka Sto już wyszła? Y trójka jest na skraju premiery, ona tam chyba jakoś za I dwa, co, trzy, tak cztery miesiące. źle wygląda? Nie zapowiada się dobrze. Bardzo chętnie będę w błędzie, czasami to się zdarza, ale nie zapowiada się dobrze Down of War 3. Natomiast e, co do Total Warhammera, to ja właśnie chciałem kupić tę grę, no ale ona kosztuje te 60 euro, nawet jakbym tam popatrzył gdzieś po jakichś polskich dystrybutorach, no to nadal będzie ze 100 parę złotych. A kurczę, no to jest gra z serii Total War, to jest gra od Creative Assembly, to jest gra wydana przez Sega, one zawsze lądują w Humble bundlu. No, no, no, szkoda mi. I co się okazuje? Okazuje się, że całkiem niedługo, no bo ile pół roku po premierze coś w tym stylu, e, total war, warhammer jest, <laughs> no to, to nawet głupio brzmi. Warhammer. No, to to... tak szybko powiedzieć. Warhammer, warhammer, warhammer. A, warhammer. To, to tak jak warwar, -war, e, warszawski warzone, spotkania bijatykowe w Warszawie. Warhammer. -war w każdy wtorek. Warhammer. No. E, Także, tak, ten Total Warhammer jest teraz early unlockiem w marcowym miesięcznym handlu bundlu. więc płacisz 12 dolarów, dostajesz na start Total Warhammera no i po jakimś czasie dostaniesz tam pozostałe gierki. Może Total Wara dostaniesz jakiegoś albo jakby <śmiech> Warhammera. <śmiech> nie no, mam nadzieję, że nie, bo na Total Wary w ogóle to był bundle jakoś tak z rok temu i dawali wszystko nieskończoność gier. Kupiłem go Dotychczas odpaliłem tylko Rzym i Shoguna, ale nieważne. Shoguna. W każdym razie, e, odpalam sobie tego Total Warhammera. Przejdźmy wreszcie do tego. Tak, Total War, Warhammer, kontynuuj. Odpalam sobie wreszcie tego Total Warhammera. Total War, Warhammera. I... I co jest kurczę? D serio? Znaczy już abstrahując od tego, że jestem gorącym przeciwnikiem, zażartym wręcz przeciwnikiem, tego, że promujesz swoje DLC i w taki sposób, że nie wiem, dajesz komuś wybór frakcji i jak on kliknie na tę frakcję, bo chce nią zagrać, to dostaje moment, ups, a tę trzeba zapłacić. jej nieszczęśniku. Nie, nie, to jest fajna okazja, bo skoro już wiesz, że chcesz nią zagrać, to teraz możesz za nią zapłacić. Oczywiście. To się idealnie składa. Jak in i jak. Oczywiście. <śmiech> um, no. No dobra, to zaczynam tę kampanię, klikam sobie to, to nie jest tak, że ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. Zupełnie. Ale jednak no, mój ostatni kontakt z Warhammerem, znaczy, z, przepraszam, z Total Warem, no to był ten Siogun dwójka i Rzym. Odpalam sobie, wybieram sobie te kampanię. Myślę tak, Imperium, e, no, fantazy to nie jest fajne. Patrzę te jakieś krasnoludy, e, tam krasnoludami będę grał. Dorfy? Nie lubisz Dorfu. Nie, no, do, nie, no lubię Dorfy, ale jakoś tak. No nie przemawia do mnie to wszystko. Wiem, wiem. Właśnie opisuję, jak to kupiłem od razu. Natychmiast Erlianok w, pie, w pierwszej minucie, jak jest dostępny. I, no to nie jest fajny. No to do mnie nie przemawia. No, to, to, to, to. W każdym razie ch, e, frakcja nazywa się Vampire Counts. I wiesz, że masz, masz takie arystokratyczne rody w Aldirze. i nieumarłych. No i nieumarłych. No i myślę sobie, no dobra, no wezmę chociaż tych. O, w sumie oni wyglądają nie najgorzej, w sensie jakiś skill, że sobie wskrzeszasz potwory. No nie, no nie było tego wcześniej w no, Total byłem, no Może to będzie ciekawie ty no, no, no. Tyno, odpalam to sobie, gram w to i... I... i... Ale co to jest? W sensie, kto mi wgrał moda do Heroes of Might and Magic 5? No, co... Właśnie siedziałem i przez godzinę się zastanawiałem, czy to jest Mod do Total War'a z nakładką Heroes of Might and Magic, czy mod do Heroes of Might and Magic z nakładką Total War'a? Ale klikałeś w ogóle jakieś akcje, czy tylko siedziałeś? Nie, no, klikałem, klikałem. Okej, no, okej, okay, okej. Okay. To były hmm. dobrze wydane pieniądze. Tak, tak, <grym> tak. Zaczęło się fenomenalnie. W ogóle początek był super, bo słuchaj, początek to jest taki mocna fabuła, że ty jesteś sobie tam tym tym hrabią wampirzym, tym takim, wiesz, wampiry. Nie, taki moja herbatka. Nie, nie, bo to jest Warhammer, więc wiesz, tam z kosą biegasz tu taki fifarafo. Ale, ale to jest arystokracja. Ale to jest właśnie taka arystokracja, że wiesz, że wchodzi razem z buciorami i drzwiami i w ogóle murami. I to się zaczyna tak, że ty sobie jesteś tym hrabią wampirzym, tam von Karsteinem, Mansteinem, czy jakkolwiek oni tam wszyscy tacy, wiesz. I tu to masz to jest polskie nazwisko? Nie. Manfred von Karstein, chyba tak. Nieważne. E, tak, von Karstein. Nieważne. Zaczynasz i w ogóle zaczynasz jako taki underdog, taki wiesz, taki wielki przegrany, bo ty stoisz ze swoją armią, ale przed murami swojego zamku, swojej posesji, którą ktoś ci tam zajął. I ty ją musisz odbić, i to jest bitwa tutorialowa. I to jest takie super, bo tu masz armię, tu jakieś nietuperze, wszystko szkielety, potwory, tu szarżujesz, przebijasz i wbijasz do środka, już jesteś na dziedzińcu i zająłeś, i wygrałeś. A potem tak wiesz, dobra, przechodzisz do tej mapy świata, nie jeszcze takich kilka prostych tutoriali, jakaś tam podpowiedź od Twojego sługi. I. No nie, no to są, no to jest taki po prostu, jakbyś wziął w jedną rękę Hirosów, w drugą rękę Total War i tak długo gniótł, aż wyszło z tego w miarę jednolite coś. Bo tak, e, praktycznie w porównaniu do tego, do czego ja byłem przyzwyczajony, praktycznie nie ma w ogóle zarządzania. Znowu, prawdopodobnie dlatego, że gram w frakcję, która się za bardzo w zarządzanie nie bawi. Ale moje wrażenia pierwsze są poniższe. Żadnego tam politykowania wewnątrz swoich ziem, nie? No masz jakieś tam dyrektywy, ale to w sumie jedno kliknięcie i już zrobione. Rozwój? Rozwój to jest taki, że, wiesz, plus 3% do szkieletów, plus 3% do defa, plus 5% do czegoś tam. Niby dokładnie to samo, co robiłeś w poprzednich Total War'ach, ale w zasadzie wszystko jest nastawione na walkę. Non-stop masz jakieś, wiesz, pasywne bonusy do tego, pasywne bonusy do tamtego, a rozwój jako taki, taki wiesz, ekonomiczny, społeczny, gospodarczy, to jest jakaś tam, wiesz, jedna odnoga, gdzieś tam z boczku. To jest świat wojennego młota, nie ma czasu na rozwój, trzeba wojować, tak. młotować. No i oczywiście... Bo, bo to jest na podstawie Warhammer Fantasy Battle, a nie na podstawie Warhammer Fantazy RPG. Zapomniałem! Ja naprawdę o tym zapomniałem! Tak jak Games Workshop zapomniał. Ale to jest inna sprawa. Zupełnie, nie no, serio. To ma sens. To, co powiedziałeś, ma sens. Nie, nie ma. Nie, nie no, to ma, ma sens. Nie. Rozkminiłeś to. Jesteś geniuszem. Cieszę się, że z tobą nagrywam. No. No i wiesz, no i potem masz sobie tego tam bohatera. Jest ten von Karstein i tak patrzysz sobie na niego i co no? Tu ma jakieś spele, tu ma jakieś aury bojowe. Tu ma polskie korzenie, tu niemieckie Takie no, taki tak klimaty. Wiesz, taki to... I tak, I tak dosłownie kompletnie nie potrafiłem się zajarać tym. Ja wiem, że się nie będę potrafił tym zajarać, bo nie lubię Warhammera fantasy, ale miałem nadzieję, że nie wiem, że chwyci mnie może rozgrywka, że, że chwyci mnie może, że może te uproszczenia w zarządzaniu okażą się fajnym krokiem w stronę uprzyjemnienia tej gry, że to już nie będzie takie o ja no mam o 2% za niskie zadowolenie społeczne, zaraz zwariuję albo nie wiem, będę loadował na godzinę wcześniej, żeby tego uniknąć. No nie, bo teraz z kolei nic nie ma z tego, żadnego takiego zarządzania. To jest dosłownie tylko generuj szmal i wydawaj szmal, żeby mieć armię, a potem wydawaj armię, żeby podbijać. I to tak. Czyli tak bardziej bliżej Tetrisa niż Mass Effecta. Tak, tak, bliżej takiego Tetrisa niż Mass Effecta. I oczywiście, wiesz, nie zapominaj, że to jest wszystko z tą pompą warhammerową, że tam ty, ty tak siedzisz i sobie myślisz, że nie wiem, no tam dwie armie wyślę, żeby zmiękczyć tamtego typa, czy jedną armię wyślę, a w międzyczasie twój doradcać mówił, o tu panie, przychodzą orki, najplugawsze stwory z krain i w ogóle straszne wow. E, nie, nie udzieliłem się tam to. tam był. No, no wiem, wiem, wiem, Nie udzieliło mi się to zupełnie. Będę wracał do tej gry, no bo kurczę, no nie mogę jej ocenić po dwóch godzinach rozgrywki. Szczególnie takiej gry nie Oj, Przepraszam bardzo, oceniłem w życiu tyle gier po dwóch godzinach rozgrywki, a myślę, że recenzencia ign no jeszcze więcej. Widzisz, ale ty jesteś wyrobiony w tym temacie. Masz... Masz to doświadczenie. Ja tego doświadczenia nie mam, więc ja muszę uciec w swoją strefę komfortu, czyli najpierw właduję w nią 600 godzin, a potem stwierdzę, że no, w sumie to taka... No nie. Moje pierwsze wrażenia z Total Warhammera. Dziękuję bardzo. Było warto. Dwa, tylko 12 dolarów. Na pewno no, ale... zostaniesz same fantastyczne gry. Właśnie, w to nie jest cena samego Total Warhammera, to jest Total Warhammer i jeszcze 5 czy 6 gier. Ciekawe, jaki będzie w tym, w tym miesiącu bundle exclusive. Mm, nie mogę się doczekać. W ogóle wiesz, że w lutym bundle exclusive był bardzo kontrowersyjny? Proszę, powiedz mi o tym. Nie pamiętam już tytułu gry, bo bardzo mi się nie spodobała. Tak bardzo, że nie zapamiętałem aż. Ale... Gra polega na tym, że jeździsz sobie samochodem i na ulicy masz jelenie. Czy tam jakieś sarny, czy cokolwiek. No i masz w nie nie trafiać. Ale trailer pokazuje... Cały, całą rozgrywkę, czyli jak ci się uda tam, wiesz, driftować tym samochodem, żeby oszczędzić biedne, niewinne zwierzątka oraz jak ci się nie uda. Czyli wiesz, połowa trailera to jesteś ty jako gracz wjeżdżający samochodem w ustawione tak dosłownie metr obok siebie, na przykład 20 jeleni na raz i rozjeżdżający je na krwawą miazgę. No, ja, ja nie mogę powiedzieć, że takie traktowanie wirtualnych jeleni to jest coś, co ja bym pochwalał. Czyli to jest ten, takie odzwierciedlenie tego odwiecznego konfliktu ocalić klatki, czy ocalić zwierzęta? Coś, coś w ten desek, tak. Coś w ten desek. No nie, nie, nie. Moim zdaniem bardzo niesmaczna to gra, ale... Ech. To jest dobry segway do tematu, z którego zaczniemy drugą część naszego odcinka. Dobrze. i frame... No. Nie, Miałeś nie mi przerwać. Wiesz, że ja się boję tobie przerywać, jak jesteś na mikrofonie. To mi się w głowie nie mieści, jak ty zaczynasz mówić. To, to nie były słowa. Nie można tego nazwać mówieniem. Okej, okay, obiecałem wam super segway, więc przechodzę. Mój kolega Cross napisał na cdaction.pl artykuł pod tytułem Najsmutniejsze premiery na Steamie luty 2017. Aha. I jest, zebrał po prostu gry, które wydały mu się ciekawe i przedstawił je w formie tylko i wyłącznie screenshotów i cytatów zapisów. Polecam. Za zabawna lektura, zwłaszcza jeśli macie świadomość tego, jak w tej chwili wygląda dzienna porcja gier na Steamie, jakie rzeczy wychodzą, jakie próbują na siebie zarobić. Ja przewiduję, że do końca 2018 na Steamie zostanie wprowadzona certyfikacja gier. O nie. Tylko nie to. No. Albo pojawi się konkurencja. Jedna albo drugie. Ale to Valve zdecyduje. Co do tego nie ma wątpliwości. No, szybki news, polecajka. Co dalej? Eee... Switch? Switch. Co z nim? Krótkie rzeczy najpierw. Co? A z, z co z tym Switchem? Na no, ten Switch. Ujawniono w końcu przewidywane widełki cenowe na Switchowy Online. Ten tak bardzo kontrowersyjny, bo dostajesz gry tylko na miesiąc i one są stare i w ogóle. I mogę rozmawiać z kolegami przez telefon. Tak. Dzięki Nintendo. I możesz przez... rozmawiać z kolegami za pomocą apki na telefony. Przez telefon. No za Pomocy pomocą telefonu. Za pomocą apki. na telefon. Za pomocą... Ale możesz ją też zainstalować na tablecie. Za pomocą zestawu słuchawkowego do mojego telefonu. Możesz ją zainstalować na tablecie. No rozmawiam jest. z moimi kolegami przez telefon. Dzięki Nintendo. No i dobrze. No i widzisz, no potrzebowałeś tego, żeby grać w Mario 83. Um, dobra, to co? Będzie cena. Cena jest w widełkach 2 do 3 tysięcy jenów japońskich za rok. Co jest ceną dosyć ciekawą o tyle, że Plus, minus będzie to połowa tego, a może nawet ciut mniej, ile płaci się za Xbox Live albo PS Plusa. Ciekawe, czy to dlatego, że na Xbox Live i PS Plusie nie potrzeba telefonu, żeby móc się komunikować z kolegami. To jest prawdopodobnie jeden z powodów. W każdym razie, jak się ktoś zastanawiał, no to już wiemy. Super, dzięki. Jest... No. Dawaj, strzelaj wszystkie swoje super newsy, ja poczekam. cov 14 wychodzi na arcade'y. Nie sądzę, żeby to uratowało tę grę. Co? King of Zapomniałem Fighters Zapomniałem mojej istnieniu, bo jest tak 14, totalnie nie, da, 14. nie warta czyjejkolwiek uwagi. King of Fighters 14. Spadkobierca Wielkiej Serii. Pożygałem się, lecz Super. słusznie. Chyba, że chcesz coś jeszcze... O nie, proszę, mów co chcesz. Nie, Już. tylko w 14 na arkadach, no panie. Super. Nie sądzę, żeby to komukolwiek pomogło. No i nie wiem, czy kojarzysz taką grę jak The Dora Life. Wychodzę. No. Ja będę stał tutaj, a ty mów swojego newsa. Spoko. E, twórcy The Dora Life znowu mają problem. A mówię znowu dlatego, że już przed premierą The Dora Life Extreme Beach Volleyball... Trzy! To była trzecia część tej serii. Zrobili jedynkę, a potem stwierdzili, że dwójka będzie dobrym pomysłem. Następnie stwierdzili, że najlepiej będzie kontynuować ten nurt i wydać trójkę. No to cóż, najpierw mieli problemy, bo zaczęli hejtować Social Justice Warriorów szeroko pojętych na Twitterze przed premierą gry. Potem mieli problemy, bo wydali tę grę, a ciężko być bardziej kontrowersyjnym i nie mieć ratingu, nie wiem, 18, plus, niż wypuszczać grę o tym, że Kobiety latają w bieliźnie, tudzież w strojach kąpielowych, a ty się na nie lampisz. Nie, nie rozumiesz, bo to chodzi o to, że masz zabawę na plaży. Taka przygoda jak w moich anime. No, do gry dodano jakiś czas temu tryb wsparcia dla wiaru pskowego PS-kowego. I oczywiście... <śledź> <śledź> Każdego dnia oddalamy się od światła. I oczywiście pierwsze, co ludzie zrobili... To wzięli ten VR i zaczęli nurkować kamerą pod najbardziej zróżnicowanymi, lubieżnymi ujęciami. I co okazało, się okazało? się, że jak zanurkujesz tym swoim pożarł się Boże VR-em tak bardzo, że kamera wniknie pod wodę, tak żebyś patrzył na swoje obiekty uczuć, bo nie wierzę, że jakkolwiek inaczej ludzie traktują dziewczyny w tedora. Life. To jeśli twoja kamera będzie w wodzie i będziesz patrzył przez wodę, to Przestaną się renderować włosy oraz ubrania na modelu postaci. No oczywiście, nie trudno się domyślić, że modele postaci w Dead or Life nie są anatomicznie poprawne, a przynajmniej nieszczegółowe. Ale po raz kolejny wracamy do tematu Dead or Life i siedzenia głęboko w jaskiniach. Dziękuję Ci za to, Tecmo. Hitboxy i Frame, odcinek 17. Siema, jestem Kot. powiem Wam dzisiaj o Tetrisie i Mass Effectzie. No co tam. Heeru dzisiaj nie ma, bo wyrzucam go z mojego <laughs> życia. Że mi takie informacje przedstawia. A, żeby to był pierwszy Zmusza raz. Zmusza mnie do konfrontowania się z tym światem. Życie, panie, no. Mówisz, jakbyś nie słyszał nigdy, okej, okay, mo. Szczerze moc nie słyszę, bo ta firma jest tak kompletnie nieznacząca na świecie i w takich tarapatach, że... nie, w sumie nie jest w tarapatach zapomniałem, że nie Warriors y robią. Wiesz, ile wyświetleń mają demonstracje modów do Dead or Alive którejkolwiek na Pornhubie? Nie wiem, powiedz mi. Nie wiem. <ścoughs> Wystarczy mi wiedzieć, że hasło Dead or Alive na wyszukiwarkach na tego typu stronach zwraca ogromne ilości wyników i wszystkie z nich są modami do gier. Masz godzinne demonstracje tego typu rzeczy. <śmiech> O kolejnym temacie też nie chcę mówić, więc... A nie, mamy jeszcze jeden luźny. Rockband VR. Co to jest? Czemu Cię to No obchodzi? właśnie. No, nas to obchodzi, bo no, jesteśmy tak. podcastem o bijatykach i grach rytmicznych. Nie. Tak. Jesteśmy w takim samym stopniu podcastem o grach rytmicznych, co o Tetrisie. No Tetris wymaga pewnego rytmu w swojej grze. Mikrofon jest Twój. Rockband VR. To jest coś, co... Jak się okazało, zapowiadane było od dawna. Mnie zupełnie ominęły wszelkie informacje na ten temat, ale faktycznie są. Natomiast Rockband VR przede wszystkim dostał datę premiery 23 marca 2017. jutro. No, za miesiąc. Rockband VR będzie na Oculusom i będzie oferował wsparcie dla kontrolerów Oculus Touch. Tylko teraz tak, co ta gra w ogóle ma do zaoferowania? Bo no. wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe ujęcie tematu. Oczywiście nie takie, które mnie by wciągnęło, ale Rock Band VR um, odchodzi nieco od założeń serii Rock band w ten sposób, że w wersji VR-owej nie będzie on się opierał o a, trafianie w nuty, tak jak dotychczas to było w rozgrywce i w Guitar Hero i w Rock bandzie, i w każdej grze rytmicznej kiedykolwiek. Aha ale przeniesie nas on do świata gwiazd rocka w trakcie koncertów. O, to jak rock band. Dosłownie. Będziemy musieli obracać się wokół, patrzeć na członków zespołu, dawać im znak, że już rozpoczynamy następny utwór, patrzeć na publikę, interakcję z publiką prowadzić, tego typu rzeczy. Słucham cię uważnie. Tego typu no rzeczy. Wydaje, że to gra rytmiczna, tak? No właśnie. Twórcy Rock Band VR zapewniają, że w grze będzie, jak to ładnie określili, tryb tradycyjny, ale jednocześnie, że zupełnie nie mają go na uwadze w trakcie produkcji. Będzie to pełnoprawne wydanie, które zawierać ma 50 do 60 utworów i do tych utworów będą przygotowane ścieżki tradycyjne, tak żebyśmy mogli sobie grać normalną plastikową gitarą. Natomiast rdzeniem rozgrywki będzie to, co mówiłem, taka minigierkowa zabawa w interakcję z zespołem i publicznością, a jeśli chodzi o używanie instrumentu w tym rdzeniowym, wiarowym trybie, to będzie to coś na styl customowych solówek z Rockbanda czwórki. Co polega na tym, że gra nie sprawdza zupełnie tego, co robisz z tą gitarą, tylko po prostu dostajesz zestaw dźwięków i modyfikatorów do nich, tak żeby faktycznie dało się zagrać na tym jakieś konkretne melodie i, i tyle, stój sobie i wciskaj guziki jest takie powiedzenie tonący brzydwy się chwyta <śmiech> w momencie, kiedy firma Harmonix odpowiedzialna ze serię Rock Band opiera swoją najnowszą grę o mega skazualizowaną, prostacką rozgrywkę na wiarze. To pasuje to lepiej niż tonięcie i brzytwa. Od teraz będę mówił, harmonik z wr się Już do końca życia będę tak mówił. Obyś nie zapomniał do jutra. No to to by było na tyle. Nie zapomnę do jutra, bo jutro będę to montował. O tak. Pamiętaj, żeby mi przypomnieć o tym, że harmonik z się chwyta. No. I teraz przejdźmy do ostatniego newsa, który ja dla Was przygotowałem. Mianowicie mamy finał wielkiej prawniczej sagi. A ponieważ. Przepraszam. Nie hałasuj publico. A ponieważ nasz podcast wypromował się na nadążaniu za wielkimi prawniczymi dramami. A, no tak, rację. No właśnie. Byłem to, tam. to postanowiłem uwzględnić również i tę, tą. Mianowicie Zenimax kontra Oculus, Facebook, John Carmack, nikt w zasadzie już nie wie. Zenimax, duża firma, zajmuje się mediami, jest właścicielem BTSD, id Software i innych takich. Oculusa Facebooka chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. John Carmack gwoli ścisłości to twarz, Facebook, twarz przepraszam, Oculusa człowiek, który należał do grupy założycielskiej tej firmy. Ale także jeden z utalentowanych programistów, którzy zajmowali się Doomem, Quake'em i tak dalej. No, człowiek, który stworzył pewną erę w grach wideo. Jak się okazało, ten człowiek miał pewne problemy ze swoją pracą w IT software. Tak, słyszałem, że nie wiedział jak sformatować dysk twardy. Oj. Nie, nie, wiesz co? Przerwa, moment. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Okej. Okay. W kontekście tego procesu, proces toczył się o kradzież własności intelektualnej, to tak w skrócie mówiąc. W toku tego procesu okazało się, że pan John Carmack, który jest programistą, wygooglał usuwanie danych z dysków twardych. Mhm. I ktoś, nie wiem kto, stwierdził, że to jest w jakiś sposób ironiczne. Bardzo wielu komentujących na że, wszelkich portalach. Że to jest, nie wiem, zabawne, że człowiek, który pracuje z komputerami, to nie umie sobie wyczyścić dysku. A dlaczego on miałby umieć? Co, co w związku z byciem programistą daje Ci nadludzką wiedzę na temat wszystkiego, co Ej, dotyczy synek, komputerów. Ty pracujesz z komputerami, nie weź na no ty... bo, bo internet nie działa. Ale no to jest właśnie to jest właśnie logika takiej, nie wiem, hipotetycznej mamy czy taty, którzy kompletnie nie mają pojęcia, więc ty ty, ty ty się, synek, znasz, to Ty nam zrobisz. Zero jakiegokolwiek myślenia, w ogóle bezrefleksyjne podejście do tematu. Człowiek jest programistą, co on może wiedzieć o bezpieczeństwie danych? No, ja nie wiem, ja myślałem, że on jest, tak, zna się na tym komputerach. <laughs> no, naprawdę. Ja bym zrozumiał, jakby nie wiem, była afera, że go nakryli ślizgającego magnesem po dyskach twardych firmy. No, to... A to akurat jest dobra metoda, z tego co wiem. Tak, to, to jest zasadniczo dobra metoda. No ale nieważne. Dobra, było... A czemu musiał googlować tę informację? E, no tak do końca to nie wiadomo, no, ale... ale... W związku z czym? Ale w związku z czym już mówię. Mianowicie... Gwoli ścisłości ten temat ciągnie się od 2014 roku. Kiedy John Carmack pracował w id Software jeszcze, id Software było wykupione przez Zenimax i również jako członek firmy będącej własnością Zenimax Carmack w tym id Software siedział. Tylko, że on był trochę niezadowolony ze swojej pracy. Nie będziemy się wdawać w szczegóły, bo to już są jak zwykle plotki i półsłówka, ale chodzi o to, że karmak dostrzegał potencjał w wiarze i zwracał się do Zenimax jako właściciela, żeby pozwolić mu rozpocząć, zainicjować jakiś wiarowy projekt. Zapewniał nawet podobno, że mógłby to robić za jakąś małą kwotę, że, że po prostu robiłby to w wolnym czasie, tylko chciałby korzystać z zasobów firmowych, no. Próbował się targować. Zenimax natomiast skupiało się na produkcjach typowo gier, no i korzystania z własności intelektualnych związanych z e-software. I teraz na czym polega klucz problemu? Klucz problemu jest taki, że Karmak siedzi w It Software, czyli w Zenimaxie pośrednio i pracuje nad technologią, która zostanie wykorzystana przez Oculusa w programach obsługujących Oculus Rifta. No właśnie. Czyli on będąc pracownikiem Zenimax tworzył technologię, które wykorzystała inna firma. I teraz. Cały proces toczył się właśnie o to, że no cóż, Oculus to jest całkiem niezła inwestycja. Rift, jakby nie patrzeć, się całkiem, całkiem sprzedaje. Tak? No wiesz, schodzi, schodzi. Szczególnie te, ten start miał bardzo mocno. Okej. Okay. No a tutaj takie Zenimak sobie myśli, zaraz, moment. Ten typ siedział u nas, pracował sobie u nas, potem poszedł do innej firmy i nagle magicznie w tej firmie opracował rozwiązania, które zostały wykorzystane w komercyjnych produktach. Brzmi podejrzanie. No wiadomo, i tak i nie. Z jednej strony w programowaniu możecie natchnąć, z drugiej strony zmiana środowiska pracy też może wpłynąć pozytywnie na Twoją produktywność, ale Zenimax zarządziło kontrolę. Oczywiście już kontrolę po wstąpieniu na drogę sądową, zabezpieczono dane i tak dalej. Co się okazuje? Okazuje się po pierwsze... Że zgodnie z ekspertyzą sądową w oprogramowaniu niezbędnym do funkcjonowania okulusów wykryto kod, który Karmak napisał jako pracownik Zenimaxa pośrednio, i był to kod niepodważalnie stworzony i istniejący na serwerach Zenimaxa. Właśnie o to się oparli, że w trakcie, kiedy on tam pracował w e Software, powstał ten kod, bo gdzieś był zapisany, gdzieś został załadowany, skądś go Carmack potem ściągnął jako swój backup i tutaj już niestety sprawa była jasna. To znaczy, faktycznie Karmak pracując dla Zenimaxa wyniósł kod który zastosował potem u konkurencji już wtedy. Zenimax, jak to zwykle bywa w korporacyjnych pozwach, nie krępowało się, postulowało 4 miliardy odszkodowania. 2 miliardy jako bezpośrednie straty w rozumieniu, że no, gdyby ta technologia u nas została, to byśmy my mogli zrobić okulusa. i następne 2 miliardy jako zadośćuczynienie, że to już oczywiście... Nie pokrywa strat, tylko to już jest wynagrodzenie za to, że ta szansa biznesowa została im wykradziona razem z tym kodem. Od 2014 saga się ciągnęła bardzo długo. Sprawdzano no najróżniejsze rzeczy, wiecie. Ekspertów powoływano, dane sprawdzano, wyciągano z serwerów. Tak, co on właściwie wyciągnął? Czy to faktycznie miało taką wartość? No i najważniejsze pytanie, czy ten kod mógł powstać bez asysty Karmaka? To było to. Nie mógł. No bo jak już mówiłem, został wyniesiony z Zenimaxa. Karmak go napisał. Ostatecznie Oculus Ukośnik Facebook oberwało wyrokiem na wysokość 500 milionów. E. I to są szkody, znaczy to są straty, które, które były rozłożone, tak? Pewne osoby zostały tam wymienione z nazwiska, jako muszące uiścić opłatę. No i to tak było na, z, na zasadzie ta osoba 50 milionów, tamta firma 150 i tak do kupy 500 milionów na to poszło. Ale wszystkie należące do jednego parasola, czyli tak naprawdę grubsza, jest tak. szansa, że jedna osoba za to wszystko wyza by Znaczy prawdopodobnie ten temat ostatecznie rozwiąże się w ten sposób, że Facebook złoży odwołanie od tego wyroku, no bo on oczywiście nie jest ostateczny i w trakcie odwołania obie firmy dogadają się na jakąś kwotę, która ostatecznie odwiedzie je od drogi sądowej. Dziwne, że to się nie zdarzyło dotychczas, no ale myślę, że po prostu każda firma liczyła, że wygra i, i że uda się bez dogadywania pozasądowego. Znaczy jedna firma miała w tym momencie dążyła do swego, a druga liczyła pewnie, że sędzia się nie, nie zrozumie technicznego żargonu i no, no. nie uda się go przekonać. No tak. To, co wiadomo, to że Facebook się odwoła. Gdyby było tak, że Facebook by się nie odwołał, albo gdyby było tak, że to odwołanie przegrałby, no to tak naprawdę 500 milionów dolarów w skali megakorporacji to no pewnie im się nie spodoba ten rok fiskalny, ale nie jest tak, żeby nagle trzeba było wycofywać ze sprzedaży Okulusy, korzystające z wykradzionego kodu z Zenimaxa. Ups. To jest właśnie następny postulat Zenimaxa. Wycofanie ze sprzedaży wszystkich okulusów i związanej z nimi technologii. Oj, oj, oj, I na to rozumiem sędzia się jeszcze nie zgodził. Nie. To jest następny krok zapowiedziany przez Zenimax. No bo znowu... A, czyli to będzie oddzielny proces zupełnie nie w ramach znaczy, tego odwołania. Mój brak ekspertyzy w kwestii prawnej nie pozwala na rzeczowe odpowiedzenie na to pytanie, ale... Nie jestem prawnikiem, ale... Ale e, reprezentant Zenimax powiedział, że następne czym chcą się zająć to właśnie to zatrzymanie sprzedaży okulusów więc zakładam, że no, również trzeba to zrobić na drodze sądowej ale pewnie już w oddzielnym procesie ależ zawistne te korporacje no z jednej strony tak, ale z drugiej strony czy znaczy nie no, raczej liczą na to że Facebook zapłaci im więcej żeby tego nie zrobili tak, no to prawdopodobnie procent jest... od zysków czy coś prawdopodobnie właśnie jest to straszak taki no bo oni sobie policzyli, że im by się należało x% procent od każdego zysku, opierając się właśnie o to, że ich technologia była niezbędna do produkcji tego. No i oczywiście jak sobie tam to wszystko przeliczysz, przemnożysz przez korporacyjne myślenie, to wychodzą z tego miliardy dolarów. Facebook nic nie chce płacić, Zenimax nie chce odpuścić, Karmak jest trochę w swoim świecie, jak to programista. I temat prawie się zamknął. Prawie, byliśmy tak blisko, żeby to się skończyło. Co jeszcze? No, nie, no wiesz, nie sądzę, żeby realistycznym był scenariusz, kiedy wstrzymuje się sprzedaż Okulusów, bo nikt na tym nie zyska. Tak, jakby faktycznie nakazem sądowym zaprzestano sprzedaży Okulusów, no to po prostu Okulus jako firma by się zwinął. No chyba, że wiesz, sprawiedliwość. Tak. zanimak z swego i. Będą mogli pójść do grobu z tą świadomością. No, ta, zabiliśmy VR, tak. Mm. Udało się, zrobiliśmy to sam. I pokrętyło Chyba... się po plecach. No, no, dokładnie. Chyba, że chcą zatrzymać sprzedaż okulusów, żeby na rynku został tylko Vive i potem pozwać Valve o to, że ma monopol. Nie, nie, to Valve po prostu im zapłaciło za to, żeby zniszczyli Oculusa. no tak, no tak, oczywiście. No, no, no, no. no, no. I teraz imaginujcie w głowie uśmiechniętego Gabena. Tak, i za kod spłatków można w, w, zrobić pozew, tak? Tak działa amerykańskie prawo. Nie no, amerykańskie prawo działa tak, że czujesz się pokrzywdzony, więc możesz iść do sądu. Nie, amerykańskie prawo działa tak, że czujesz się pokrzywdzony, więc przychodzi jakiś prawnik i mówi, że a to ja zebierę 20 tysięcy dolarów, a tobie dam 10, co ty na to. Nie, to, no, to, by ta... by się, to by się nie opłacało chodzić <głos> wtedy. To wiesz, to, jak po, po 20 tysięcy to ten prawnik przyjedzie na Segwayu albo coś. <głos> tak wiesz, tak chodzić o własnych siłach Oj, no to ta tak raz. po milionik, dwa milioniki. Ech. Teraz może przejdźmy do newsów growych. <głos> no dobra, dawaj. PlayStation 4 Pro będzie miało tryb boost. Tryb tu... Chcesz mi powiedzieć, że PlayStation 4 Pro będzie miało wpaczowaną funkcjonalność, do której zostało stworzone w oczach wielu? Rur rur Rozmawialiśmy o tym, czy o pryncypale tego, czemu niektóre gry działają gorzej na Pro niż na PS4 i czemu Sony uważa, czy to jest OK, czemu dążą generalnie w założeniach do tego, żeby wszystkie gry działały tak samo a nie lepiej z samej natury, czemu nawet takich rzeczy jak loadingi i jakieś tam, nie wiem, gry nie poprawią. Okazuje gry? się, że poszli po rozum do głowy. Tak, albo że zmienili jakoś swoje założenie, bo faktycznie dokładnie to będzie. wprowadzą opcję w konsoli, którą będzie sobie można włączyć i jakby na własne ryzyko, że tak powiem, mm -hmm. Po prostu konsola w tym momencie nie będzie patrzeć na to, czy gra została w jakiś sposób dostosowana, Tak, tylko po prostu stwierdzi, ok, to ja jadę na pełnej prędkości i te same obliczenia wykorzystuję bez jakby zaniżania swojego tam podzespołów efektywności i zobaczymy, co z tego będzie. No, jeśli okaże się, że to działa... Digital Foundry pewnie już zaciera rączki, Ej, na to, że no... zrobił materiały absolutnie każdej grze, jaka wyszła na PS4 dotychczas. czasów. Wyobraź sobie, ile to będzie filmików? Jaka to będzie playlista? I będzie kontentu. Wiesz, mów sobie, co chcesz. Ja tam lubię filmiki Digital Foundry. Mam tu sobie luf, a ja w tym czasie, nie wiem, napiję się wody. No, smacznego. Natomiast nie omieszkam powiedzieć, że dla mnie takie postępowanie jest naprawdę godne pochwały i, i owacji na stojąco, bo rzadko się zdarza, żeby wielka korporacja, jeszcze w dodatku pracująca w branży gier, szła po rozum do głowy. Hmm. Nie jestem pewien, czy się zgadzam z tym stwierdzeniem. Konami, Square Enix. To są japońskie, a Sony też jest japońskie. Sony też jest japońskie. Znaczy wiesz, no, to, to nie jest tak, że to się nie zdarza. No, pamiętasz, jak miał wyglądać Xbox One na lunchu? A pamiętasz Rutkita? No ale... I poszedł z kapką w po głowu usunął Rutki. Kap poszedł po razu do głowy i usunął Rutki. Wejdźcie sobie do systemu 32, zobaczcie czy nie macie tam przypadkiem kapką.sys. Może nie włączaliście Steama albo się nie logowaliście do sieci. No, no, ale przecież właśnie, no taki na przykład Xbox One przecież miał być maszynką do DRM-u. Pamiętasz, miało nie być gier używanych na Xboxie One? Pamiętasz, jak Sony zrobiło tę reklamę o tym, jak można się dzielić grami na PlayStation? I cały filmik składał się z tego, że stał sobie miły pan Japończyk i dawał grę koledze i kolega teraz mógł grać? Pamiętasz tego gościa, który grał w reklamach Sony i wszyscy się jerali, jakie fajnej fajny, przemówienia o grach? Coś takiego było. No jak wspominamy kompletnie nieistotne rzeczy, to tak uszło do głowy. No, Ja mówię o sytuacjach, jak, jak firmy poszły porozum do głowy. No Microsoft się wycofał ze swoich głupich pomysłów, a teraz Sony nie... No tak naprawdę Sony też się wycofało z głupiego pomysłu ograniczania lepszej konsoli, tak żeby równała z gorszą. Co to? No, zobaczymy, ale będą oburzenia zaraz. Po prostu Sony zobaczysz, umrze przez to. No na Wściekli właściciele zwykłego PS4... Będą wysłać Rutki ty do Sony, i. Nie umrzę, bo ja kupię PlayStation w końcu. Tak? Możesz. I co będziesz na nim grać? No, w Plat Borna. Ty pożycz sobie. Ale ja chcę stabilnego. A nie, mogę pożyczyć Pro. Dzięki. Jestem świadomy. No, masz dzisiaj świetne pomysły w ogóle. Zostań. Dobry dzień. Dobry no. dzień. Nie, ja tak mam zawsze. To, temu, nie, to dzięki temu, że nie piłeś energetyka tego ostatniego. Tego czwartego dzisiaj? Tak, tak dokładnie. Kurde, zasypiam przez ciebie. Nie wiem, czy zdążę powiedzieć. zanim zasnąłem. O, overwatchu, mojej ulubionej grze komputerowej i konsolowej. Czy chcesz opisać wszystkie nowe skiny dodane w ramach eventu? Chcę wam powiedzieć, jakiego fajnego miałem ostatnio play of the game. Słuchał, wcisnąłem ulta. Nie, najpierw biegłem, a potem wcisnąłem ulta. Eee, tam twoje ulty są głupie, ja to muszę wcisnąć ulta i potem jeszcze trzymać lewe myszki. No no no. no, no, no. Byłem tam. No to, no to powiesz w końcu, czy nie? No więc wyobraź sobie, że... Kontrowersje! Kontrowersje. Nie, nie, powoli ja to zasypiam, a ty mnie tak agresywnie. Kontrowersje. Więc Overwatch, więc Blizzard, więc gry na konsole. generalnie gra się na padach. Wiesz, to jest hmm. taki kontroler, masz masz gałki i guziki i te kontrolery są dodawane do konsoli i wszyscy na nich grają. No tak, bo jak kupujesz konsolę, to masz kontroler z gałkami analogowymi i za pomocą tych gałek analogowych musisz celować i chodzić. Tak, tylko słuchaj, bo generalnie to nie jest optymalny sposób do grania w gry typu strzelanki. Ale jak? To przecież one wychodzą na te konsole. No to jest brane pod uwagę, że będziesz grał na kontrolerze. Są dostosowane do tego sposobu kontroli. Tak. No To teraz słuchaj. Wyobraź sobie że jesteś no. takim hakierem, hakierem. i rozkminiasz sobie, ej, bo ci wszyscy ludzie grają na padach, uh -huh. ale mają gałki, oni mają, wiesz, powolne obracanie się, niską precyzję, a gdybym tak, uh -huh. ja sobie wziął moją klawiaturę i myszkę i podłączył do konsoli uh -huh. i bym sobie z nimi grał i oni by musieli się meczyć na tych swoich gałkach, a ja bym sobie normalnie grał tak jak na pececie i byłbym po prostu bogiem wśród jednookich. No, ale Nie, to jest... czekaj, byłbym jednookiem wśród ślepych. Bardzo ładne określenie. Ale przecież to jest oszustwo. No widzisz. Widzisz, bo jest kwestia, którą Nie zgadzam się. Jest kwestia, którą pominąłeś. Bo mianowicie nie musisz być w 2017 roku hardcore pro hakierem, co po kernelu ci jedzie komendami systemowymi. tylko Tylko możesz wydać 100 dolarów i kupić sobie konwerter, który robi wszystko sam. A Albo... Wszyscy mogą taki kupić i wszyscy mogą nim grać, no to są równe szanse. Możesz nawet kupić za jakieś chyba 120 dolarów e, licencjonowany kontroler od Hori, o. który składa się w połowie z kontrolera i w połowie z myszki. Hori to jest ten partner Sony, tak? No. Wydający licencjonowane kontrolery dla ich konsolę? No tak. O, ciekawe. Ale ja słyszałem, że to nieuczciwe. I Co teraz? Okej, okay, więc do tematu zainspirował mnie mój kolega, który bardzo się tym tematem przejął, o. ponieważ właśnie szeroko o tym mówił, że nie rozumie tutaj, wiesz, gdzie postawić tą granicę. No skoro każdy może sobie kupić tę klawiaturę i myszkę, to czym to się różni, tutaj jego przykład, od tego, że bijatykowcy grają jedni na padach, a inni na stickach. Czy no. W takim razie nie powinno się mówić, że wszyscy muszą grać na padach, bo to jest do, ten domyślny kontroler dołączany do konsoli, a ktoś gra na sticku to ma łatwiej? No tak, tylko, że w bijatykach w bardzo niewielu przypadkach jeden sposób kontroli jest obiektywnie lepszy od innych. To prawda. To jest ta różnica. No, no więc właśnie. Dlatego Blizzard stwierdził, że ma moralne prawo, żeby stwierdzić, że, na, że granie na klawiaturze i myszce na konsoli to jest oszukiwanie. Jak chcesz grać na klawiaturze i myszce, to grasz sobie na pcecie. Ale warto zastrzec, że pan Jeff Kaplan, szef Projektu Overwatch. Yeah, tak. Ja tak, tak wiesz, tak jest dla czule. Tak, dla zasady. No. no, Pan Jeff Kaplan powiedział, że oni nie mają zamiaru nic z tym robić, ponieważ nie mogą nic z tym robić. Przynajmniej, jeśli mówimy o funkcjonowaniu środowiska gry, czyli um, jeśli chodzi o Overwatch, e, przepraszam, jeśli chodzi o Blizzard, ach już dla mnie to jest jedno i to samo. Jeśli chodzi o Blizzarda, to graj sobie na czym chcesz. Tak powiedział? Z tego, co ja przeczytałem, to on powiedział, że zwrócą się do swoich partnerów, czyli no tutaj trzeba mieć na myśli głównie Sony, jako jednostkę decyzyjną. No i Microsoft. Gry szło też na Xbox One. Pamiętasz o takiej konsoli? Rozmawialiśmy o niej przed chwilą. Tak, jak mówiłeś o tym, że. Microsoft wycofał się ze złej decyzji, to tą złą decyzją było, były DRM-y, a nie w ogóle wydanie tej konsoli. Z tej decyzji się nie wycofali. Zawsze zapominam. W każdym razie... Unified Microsoft Platform. Windows Platform. Te? Tak, UWP. A. To nawet ma własną certyfikację. Mhm. No, ale nieważne. Jeśli chodzi o właśnie Blizzarda, to no, oni fizycznie nie mają możliwości zweryfikowania, na czym ty grasz bo to się opiera o, przynajmniej część z tych konwerterów opiera się o to, że no podłączasz oszustowskiego kontrolera. A no. ten kontroler chory. konsola w tym momencie nie może jakoś przeczytać tego, że to jest faktycznie ten konkretny rod, rodzaj kontrolera i stwierdzić, że nie, nie, nie, nie wolno? Na upartego może. Tylko, że Blizzard przez Jeffa Kaplana będzie raczej, przynajmniej tak zapowiedział, starać się dogadać z producentami tego, tego sprzętu. Nie wiadomo, czy to właśnie mówi bardziej o takich firmach jak Hori, czy konkretnie tylko Sony i Microsoft, jako szefostwo główne, żeby utrudnić, uniemożliwić, albo może właśnie wprowadzić jasne rozróżnienie na to, jak konsola przyjmuje komendy od mm -hmm. takich kontrolerów. No bo jasne, jeśli każdy taki kontroler by się wyświetlał na przykład jako wiesz PS4, mouse plus keyboard, no to bardzo łatwo jest zablokować użycie tego w grze. No bo masz wtedy per przypadek, czyli na przykład tylko w Overwatchu zablokować użycie tego kontroleru. Nie chcę nic mówić, ale my jako bijetkowcy powinniśmy pamiętać. Że na PS3 Sony nie miało najmniejszego problemu z tym, żeby blokować konwertery, które symulowały sygnał pada od PS3. To prawda. Których ludzie używali, żeby używać swoich kontrolerów z najczęściej PS2. Mhm. Więc Sony jak najbardziej miało możliwości, żeby robiło to chyba z tego, co wiem, ja, że po prostu brało te kontrolery, szczytywało ich tam ID, czy tam mhm. UID, bodajże to się nazywa. Coś I po prostu blokowało w konsoli czytanie tego ręcznie. Tak, ja tak, tam no, mogliby tak, robić. tak. No, wiesz, ja nie chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe czy nieprawdopodobne, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że właśnie Blizzard będzie się kierował do kolejnych firm, żeby one jakoś wpłynęły mhm. na tę sytuację, a Jeff Kaplan mówił, że nie planują nikogo banować, ani blokować takich kont w jakikolwiek inny sposób, karać graczy. Mhm. No i w tym momencie, jak już pan Jeff Kaplan skończył swoją piękną wypowiedź na temat tego, że takich rzeczy być nie powinno, pojawił się kolejny element układanki. Kolejnym elementem układanki jest pan Steven Spon, który pełni rolę e, Chief of Operation w Fundacji Able Gamers. O. I to był bardzo ciekawy głos w tej dyskusji, bo widzisz, nie wiem czy wiesz, a w każdym razie ja o tym nie myślałem w ten sposób. Okazuje się, że wiele z tych konwerterów, jakichś tam zamieniaczy sygnałów, powiem Ci, że jest tego naprawdę dużo. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że jest tak bogaty rynek tego wszystkiego. Mało no, no, kto z tego korzysta, to no tak. nisza po prostu. Tak, no jest nisza, ale ta nisza całkiem wypełnioną jest. No Natomiast pan Steven Spon powiedział, że halo halo, jest bardzo konkretne zastosowanie dla tego typu urządzeń. Przede wszystkim dla naszej na przykład fundacji, czyli tego Able Gamers. Polecam, to jest bardzo fajna inicjatywa i oni świetnie realizują swoje cele, przynajmniej z mojej wiedzy tak wynika pomagają dzięki takim konwerterom budować zupełnie unikatowe kontrolery, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. I to w najróżniejsze sposoby. To tak. Jest, oni dostosowują, jakby próbują zawsze wykombinać, w jaki sposób grę można przygotować, żeby dana osoba mogła w nią grać. Tak. I to jest fascynujące w ogóle, taka chwila małej dygresji o tym Able Gamers i ich inicjatywie, że starają się bardzo kompleksowo podejść do tego mm -hmm. problemu. Szukają rozwiązań w samej rozgrywce i proponują pewne rozwiązania, takie jak na przykład, wiecie, kodowanie na przykład kolorów, operowanie konkretnymi paletami. Niekoniecznie w głównej grze, ale po prostu zaproponowanie producentom dodanie takiej opcji, mm -hmm. że wiesz, jakiś wysoki kontrast albo konkretna paleta kolorów, tego typu rzeczy proponują jakieś rozwiązania w projektowaniu dźwięku, żeby ułatwić osobom, które w ogóle słabo widzą orientowanie się w grze, ale też... Powinniście... Mów ale też dzięki swojej inicjatywie mogą budować te wspomniane e, customowe kontrolery i to jest też fascynujące, że one są tak przeróżne, dostosowane do dosłownie najróżniejszych potrzeb, no bo też nie da się ukryć, że poziom upośledzenia psychoruchowego u ludzi jest tak zróżnicowany, że no nie da się tego rozwiązać jednym albo mm -hmm. nie wiem, pięcioma różnymi kontrolerami. Ten nie tylko sposób, poziom, ale również sposób tak konkretna jakby, co, co akurat specjalnie działasz. Tak tak, tak, tak, no wiesz, oczywiście my jako bijatykowcy doskonale pamiętamy Broli Lexa, mhm. który jest osobą bardzo upośledzoną w temacie psychoruchowym w tej tak, kwestii. Jego ręce, nogi nie działają i gra po no, prostu przy pomocy tak. dosłownie twarzy. Tak, policzkiem musimy. tam wciska guziki językiem, gałkę bodajże dosłownie i chyba tak. tam jedną ręką może na tyle dobrze operować, żeby wciskać guziki te spusty. No, tak, no to, to jest przykład takiej osoby, która może grać ale musi dosłownie przez osobę drugą być umiejscowiony w konkretnym stelażu, który trzyma go w pozycji, w której może jednocześnie patrzeć na ekran i operować kontrolerem. Zresztą nasz lokalny przykład Adam Gajda, który no, jest człowiekiem, który urodził się... Bez dłoni, Jednej. Albo, albo musieli mu je amputować, obu. Obu. Tak, i po prostu i generalnie na jednej dłoni w ogóle nie ma, nie ma dłoni, mm -hmm. a z drugiej ręki ma dwa palce, które z tego co wiem przyszyli mu w ogóle z nóg. No tak. I po prostu on musiał i on jest jednym z najlepszych graczy w Polsce w tak. Po prostu nauczył się tak kontrolować to co ma, żeby po prostu być w tej czołówce graczy jakby pokonał swoje w tym momencie no, no w, losu. Tak, no, tak, no wykombinował jak, ten, jak korzystać z tych kontrolerów w sposób no nie mając no rok. No. Tak, no to jest prawda i on poradził sobie z tym używając normalnego DualShocka tak? uh -huh. I, i to jeszcze to jest z No, broli świetny... też gra na normalnym kontrolerze tak, do Xboxa. I to jest fascynujące, wyobraźcie sobie, że człowiek, który no dosłownie nie ma dłoni, jest chwalony na scenie za najlepszy movement. Tak. Najlepsze poruszanie się. Wiecie, no to jest masakryczne w tekenie jakieś bagdasz kansele, to są miliardy inputów na minutę. Ale no właśnie, Przykład na przykładzie jest masa ludzi zafascynowanych grami wideo, no bo kurczę, no to jest tak rozwinięte medium, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wiele z nich jest od swojego medium odseparowane ścianą niepełnosprawności. I Able Gamers to jest właśnie inicjatywa amerykańska, która osadza się na tym, żeby starać się pomóc tym ludziom rozwiązać ich problemy. Nie pamiętam w tej chwili żadnego, nie mam pod ręką żadnego jakiegoś artykułu, ale po prostu polecam poszukać sobie, poczytać, bo na pewno czytałem co najmniej jeden artykuł o nich, który tam pokazywał kilka przykładów tego, jakie na przykład właśnie kontrolery dla kogoś budowali, żeby ktoś jakiś konkretny rodzaj niepełnosprawności pokonać. Tak, no to są najróżniejsze schematy. Są ciekawe rzeczy, po prostu mhm. polecam poczytać, jeśli ktoś jest ciekaw. No. Zresztą ja to nawet polecam od strony inżynieryjnej zobaczyć, jak są rozwiązane niektóre problemy, bo na przykład widziałem bardzo ciekawe zastosowanie elementów do automatów. No bo wiadomo, wiele automatów korzysta na przykład z podświetlanych przycisków, które siłą rzeczy są większe. Więc oni używają takich dużych przycisków, w które łatwiej je trafić. Można je rozmieścić szerzej od siebie, w większych odstępach. Albo na przykład gałki budowy europejskiej, w stylu europejskim, tudzież amerykańskim. Takie jak na przykład Mass Systems czy Industrias Lorenzo produkują. No Mass Systems to robiło styki, nieważne. Ważne, że macie gałki, które są cyfrowe, tak? Czterokierunkowe, ale oparte... O długi i gruby stosunkowo trend drążek. Dużo łatwiej jest korzystać z takiej gałki osoby niepełnosprawnej niż z Dipada, no, który jest mały, który łatwo wcisnąć w złym kierunku, i tak dalej. Jest masa rozwiązań, tak jak mówiłem, zindywidualizowana. Fajnie jest się im przyjrzeć, zobaczyć, jak ludzie próbują pomóc. Natomiast coś, co w ogóle nam w tej rozmowie uciekło, ale temat tego właśnie, czy a czemu właściwie to zakazywać? Czemu po prostu ludzie nie mogą grać na tym, na czym chcą? No nie na mogą tym, grać na tam, tym... No, to, to temat jest prosty. No. Granie właśnie chodzi o to, że przez to, że wszyscy grają na padach, te gry się bardzo od siebie różnią. Mhm. Mam kolegów, którzy właśnie uwielbiają grać w FPS-y na padach, a na PC-tach, i to tak wiesz rywalizacyjnie, mhm. a na PC-tach nie lubią, bo po prostu przez właśnie ten fakt, że wszyscy mają to ograniczenie, że wszyscy grają na tym samym polu, gdzie nie mogą tak szybko się obracać, nie mogą tak szybko, tak precyzyjnie celować, to po prostu wpływa w realnie na rozgrywkę. Sprawia, że nie wiem, rzeczy takie jak ogień zaporowy stają się ważniejsze, a mniej jest rzeczy typu bardzo precyzyjnego celowania z dużej odległości. To po prostu bardzo wpływa na rozgrywkę, sprawia, że jest ona mocno odmienna i nie dziwię się, że no, jeśli ktoś lubi tego typu rozgrywkę, no to Gdyby wiesz, gdyby teraz nagle pojawiła się zasada, że każdy może sobie grać na czym chce i jak nie kupujesz wiesz, klawiatury i myszy, to znaczy, że ci nie zależy no. i grać sobie sam na tym swoim gorszym padzie, no to zabiłoby to pewien rodzaj rozgrywki. No i z drugiej strony nie zapominajmy też o takiej może trochę rzadziej branej pod uwagę barierze, ale akurat w tym momencie mm -hmm. odezwały się takie głosy, czyli zaporze no, materialnej, mm -hmm. tak? Te konwertery, te kontrolery, wszystkie one są drogie. Tak jak mówiłem, to jest 100 dolarów, 120. No, właśnie. no to kurczę, no to jest pół konsoli tak, tak naprawdę. Nie stać cię o to, wydać tak. sobie. I to jest to tyle zabawne, że no, w środku biatek faktycznie są ludzie, którzy nauczyli się grać na padach tylko dlatego, że niestety ich było na stika, ale jest to do zrobienia. No tak. Sobie nie ma w tym najmniejszego problemu. Nie ma nic takiego, czego, co da się zrobić na stiku, czego nie dałoby się zrobić na kontrolerze. Mało tego, niektóre rzeczy są łatwiejsze na kontrolerze niż na stiku, i wiadomo, że jest też na odwrót. Ale hmm. to wszystko kwestia, z jednej strony preferencji, a z drugiej tego, że no, jeśli, jeśli w, w aspekt finansowy jest ważny, no to, to po prostu być może musiał trochę więcej godzin pograć, żeby się tam nauczyć pewnych technik ale to kwestia godzin, a nie tego, że coś jest fizycznie dla Ciebie w ogóle no, niedostępne. Tak. No i nie zapominajmy też o kwestii pomyślunku, tak? No najsłynniejsza bariera dla graczy, znaczy bariera egzekucyjna, czyli za to w Guilty Girze, który polega na tym, że musisz puszczać w dobrym momencie przyciski. To było coś, co wydawałoby się nie da się. Jest nie do opanowania na kontrolerze, no bo ciężko jest mieć dostęp do wszystkich przycisków. A potem minął nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące jednej osoby, która przysiadła do tej gry i postanowiła się nauczyć grać za to na kontrolerze i ten człowiek po prostu zrobił posta na forum gdzieś tam na Shoryuken'e czy na Daslupie, hej, tutaj jest mój proponowany układ klawiszy no przestawcie sobie przyciski i będzie Wam wygodniej. Hmm. No można, tylko trzeba kombinować, trzeba chcieć i to jest też ten problem. Ale, ale da się, o to chodzi że Ta. się da. Tak, ale widzisz, ludzie są zniechęceni, jak słyszą, że no, ale trzeba włożyć więcej wysiłku. A tamten ma lżej, bo sobie kupił, kont bo sobie kupił klawiaturę i myszkę. Wracając już do tego Overwatcha. No wiadomo, że jeśli faktycznie masz mecz, gdzie jest osiem osób grających na kontrolerach i dwie grające na klawiaturze i myszce, i jeszcze nie daj Boże te dwie są w jednym teamie, no to przy zbliżonym skilu graczy robi to raczej różnicę. Ale... Najważniejsze to jest to, że Overwatch konsolowy jest oddzielnie balansowany. I tutaj może się pojawić problem. No bo jeśli balansujesz grę, a były istotne zmiany w wersji konsolowej właśnie z myślą o tym, że inaczej się poruszasz, inaczej celujesz, inaczej trafiasz, no to jak ktoś nagle się wyłamie z klawiaturą i myszką, nie ma tych ograniczeń, które brano pod uwagę, kiedy projektowano ten balans, to już jest ciężki temat. Moje pytanie jest takie, na ile to jest problem? No bo hmm. jeśli robiłbyś jakąś ligę, powiedzmy, Overwatcha na konsoli, no to łatwo jest wprowadzić po prostu zasadę, tak. że nie wolno używać takich kontrolerów, że wolno tylko na padach grać. No ale ligi I... z tego co pamiętam są w zasadzie tylko pc Nawet nie wiem, nieważne. Mhm. Tylko rozważam teoretyczny scenariusz. A w tym momencie, kiedy ktoś tak po prostu sobie dla zabawy, nie wiem, z kolegami, czy na grach publicznych gra na tej klawaturze i myszce, no to co, no zagrasz z nim jedną grę i tyle, i potem wychodzisz i grasz z kimś innym. No i nigdy nie będziesz wiedział, że on naprawdę używa tej Tak myszki. Tak naprawdę, z jaką masz tego satysfakcję? Co? bo wow, a, wygrałem sobie gry publiczne dzięki temu, że gram w ogóle w inną grę niż wszyscy. Nie no, wiesz, on to, ten, ten hipotetyczny on albo ona mhm. będzie mieć ogromną satysfakcję, no bo co, no bo karcisz frajerów na tak rankedach. No. Tak myślisz? Nie no, ja myślę, że jak już komuś zależy na tyle, żeby wydać te 100 czy tam 130 dolarów na taki kontroler, no to raczej... Czym to się różni od ludzi, którzy grają na cheatach, a potem stwierdzają, że nie mają fanów z wygrywania, no bo z oczywistych powodów. Ale wiesz, no to, no to jest właśnie ten motyw, że możesz sam siebie oszukiwać, że to nie jest granie na cheatach, no bo nadal możesz spudłować, nadal musisz umieć trafiać, poruszać się i tak dalej. Zresztą w Overwatchu w ogóle pozycjonowanie jest bardzo ważne. Co z tego, że lepiej celujesz, jak się źle ustawisz? Wiesz o tym. Ja myślę, że cała ta akcja, cała ta wielka drama, to jest tak naprawdę kolejna może trochę oznaka czasów, a może oznaka community bardziej. Bo, kurczę, no Overwatch ma ile? 20 milionów zarejestrowanych kont? 25. 25 milionów ludzi. No, <ścoughs> ciężko byłoby w takiej sytuacji nie mieć tej słynnej, głośnej mniejszości. A jak przegrywasz? Jak jesteś słaby? Jak jesteś skrubem i masz mentalność skróba? i nagle przeczytasz sobie gdzieś na Amazonie, że jest najnowszy hot produkt Overwatch kontroler klawiatura plus mysz do PS4, no to, to, to postradasz zmysły, ugotujesz się na żywo, no i pójdziesz na forum blizzardowe i napiszesz, halo blizzard, co to ma być, ja przegrywam przez tych ludzi, no bo przecież nie dlatego, że jestem gorszy, tylko dlatego, że oni sobie kupili lepszy kontroler. I myślę, że tak naprawdę większość z tej całej gadaniny to są właśnie tacy ludzie nakręcający dramę kompletnie bez pokrycia z rzeczywistością. Hitboxy i frame na gmail.com to adres, na który możecie nam pisać, jak bardzo się mylimy i, i dlaczego. To, to jest ważna część. Nie wystarczy napisać, że się mylimy. Musicie napisać dlaczego. Dlaczego się z nami nie zgadzacie? Jak wy uważacie? Nie no, możecie napisać po prostu, że się mylimy, tylko no, nie ustosunkujemy się jak nie będzie uzasadnienia. Ale ja nie, ja nie zabraniam. Ja nie zniechęcam. Jak ktoś się poczuje lepiej, a wyślijcie tego mailu. Nie bawcie się w uzasadnienia. Bądźcie sobą, bądźcie wolni. Jak naprawdę chcecie dać upust temu wewnętrznemu skrubowi, to gracie w The Door Live w Dextreme <śmiech> <w> Beach <śmiech> 3 w trybie VR. To gra dla Was.